Witam, Fantasmagiera, podcastu o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 271. Ja nazywam się Damian Kowalka-Dachman i ze mną jest Michał Kitaka-Nexus. Witam Michał. Cześć wszystkim, witaj, witaj Damianie. Yy, nie ma z nami Piotka. dorwało go jakieś O, A to życzymy powrotu do zdrowia, jak najszybciej. Nawdychał się świeżego powietrza spod Warszawy i mu stanęło w gardle. A być może stał na ziombie jakimś yy, za PlayStation 4. I nie dostał, jak, albo dostał. Wiesz jak go odwiedzałem ostatnio, to faktycznie była fatalna pogoda. No, może tam jest coś, wiesz. Sprawa jest podejrzana, nie? Kącik towarzyski. Michale, kawa na ławę. Złamałeś się, przyznaj się. To jest bardzo ciekawa historia, którą zaraz powiem. Wyszedłeś z szafy. Ewa Drzyzga przedstawia. To jest, to, jest, to jest ciekawe, więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że jakoś w, w sierpniu, czy we wrześniu złożyłem preorder na 2013 na, roku. Tak, bieżącego roku. Tak. E, złożyłem w pewnym sklepie preorder na PSA 4 i jakiś miesiąc temu ponad zrezygnowałem z tego preordera, czyli pojechałem do sklepu, oddałem karteczkę, zwrócili, pieniążki. E, zwrócili mi pieniążki. No i sobie tak wyczekiwałem piątku mm -hmm. i, i w czwartek wieczorem dostałem maila z o, tego sklepu o następującej treści, że rezerwacja i rejestracja mojej konsoli przebiegła pomyślnie, unikł w systemie. Towar jest dostępny jutro do odbioru na magazynie. Jakież twoje zdziwienie. <laughs> Jakież było moje zdziwienie. Kiedy tego maila dostałem, oczywiście na drugi dzień yy, pojechałem do sklepu, żeby wyjaśnić sprawę o co chodzi. Chciałeś się hmm. bić, po pysku może wystrzelać, nie? Bo to wiesz jak to jest. Zaraz windykacja, komornika by ci yy, tam na, na konto wrzucili, bo nie, nie kupujesz <słuch> drugiego towaru, blokujesz. Akurat, akurat tak się złożyło, że miałem okazję być przy otwarciu sklepu i. Zero ludzi, to już mnie mocno zdziwiło, że nikt nie czekał na odbiór swojej konsoli i tak dalej, no ale... I to w no... takim mieście, byłej stolicy. <śmiech> Dokładnie. A co to za sklep? Możemy zrobić kryptoreklamę, później nam zapłacą najwyżej. No, to jest, domyślam się, że większość osób, albo bardzo dużo rzesza osób w sklepie Euro AGD złożyła sobie mhm. preorder na PSA 4. No w każdym razie... Ale co, plotka, w... plotka poszła, że tam nie sprzedają PlayStation 4? Wiesz, to ja nie wiem w sumie jak to, jak to wszystko przebiegło, bo rozmawiałem z kierownikiem i kierownik mi powiedział, że wszystkie osoby, znaczy wszystkie osoby, które złożyły preorder, podtrzymały ten preorder i wszystkie konsole były dostępne na magazynie. No wiesz, no rzeczywiście podtrzymały, jeśli, <grym> no <dokładnie. grym> jeśli ktoś, i, jeśli ktoś anulował. Się tak, i, tak, jeśli ktoś anulował, oni tak e, go zrealizowali. A to... ja tam mówię, wiecie co, no to no, wie, wie, wie, wie pan co, no o, ja to rozumiem, no bo mój również żeście podtrzymali, więc domyślam się, że reszta też. Mhm. E, no i skończyło się to w ten sposób, że e, że miałem do odbioru konsolę w, w tymże sklepie, natomiast miałem ją w wersji podstawowej, czyli, czyli bez żadnej gry. Bez gier, bez padów, bez kabli. Nie no, jak, no bez przesady. No. Wersja no. podstawowa, moi drogi. Obejrzyj sobie pudełko, co jest w wersji podstawowej. A jest jeszcze wersja gracza. A <laughs> z wymieniłeś kopalę. na edycję gracza, tak? No i oczywiście ja powiedziałem, że nie jestem zainteresowany tą konsolą, natomiast bardzo chętnie kupiłbym wersję z grą Killzone Shadowfall. No to w, dałem panu w, w godzinkę czasu, żeby do mnie przedzwonił i po godzince, nawet nie jakiej, po i po godzince, po 15 minutach już miałem telefon, że konsolę mam do odebrania w innym punkcie tejże sieci w Krakowie i, i no i co, no i pojechałem do tego sklepu późnym wieczorem. Też kolejki nie było? No i tutaj lekkie zdziwienie, właśnie kolejka była. Było mnóstwo osób zainteresowanych. Ale do wieczora była ta kolejka? Wiesz co, nie, po prostu ja kolejka, źle, źle, źle to może ująłem nie było, kolejka było mnóstwo osób, które przychodziły i, i A pytały, pytały o PlayStation o, 4, PlayStation tak? 4 tak. i nagle nie. przychodzi Michał no nie, tam wszyscy z kwitkiem <grym> ale, ale tutaj wychodzi z konsolą ale, śmiej, ale to jest zabawne, bo to wiesz, to jedna, druga, trzecia osoba i pyta się, czy jest PlayStation 4 do kupienia, na co e, smutny sprzedawca mówi, no niestety nie mamy bo wszystkie były ty, z, z, z sprzedaży z preorderów Ty zapłakane e, dzieci wychodzą <grym> jeszcze ja te tak, tak, Komunnie odwołane Wie pan co? Ja tu jestem z tego i z tego sklepu, a przyjechałem po odbiór konsoli. No nagle to, spodlady, wiesz, no to pan wiesz... mi po prostu dumny wyniósł, wyniósł pudełeczko, więc, więc no, klamka zapadła. Ale mówiłeś tam, wiesz, że ja jestem z tego podcastu takiego, nie, to tam te... I dali ci na przykład podkładkę jasne, pod mysz. Jasne, jasne, oczywiście, pewnie, że mówiłem, że ten z fantasmakieri Dali ci pod, podkładkę pod mysz i specjalny futerał na DualShock 4. Yy, ale zabawne było to i, i mocno się zdziwiłem, że parę osób również się pytało, osoby wychodzące z yy, pudełkami, czy nie chciałyby odsprzedać tej konsoli. Za większą kasę. Ale tak proponowali na przykład stówkę więcej, czy na przykład więcej? Czy tak co, konkretna no, sz kasa. szczegółów, szczegółów rozmów nie, nie, nie znam, natomiast słyszałem pytania, czy czy panie, panie jest pan zainteresowany. Ich, no, ale ale, ale, ale słuchaj, no to, patrz, to tak więcej. wyglądało, no wiesz, jakiś mega deficytowy towar. Sami nawet ten sprzedawca powiedział, że no, oni byli mocno zszokowani tym, jak ludzie są zainteresowani, natomiast oni dostali taki przydział konsoli, a nie inny, dwa... Nie było ani jednej konsoli do kupienia y, spółki. Jedyną rzeczą, którą mieli na sprzedaż to, był, to były bardzo fajne pady. W wersji, nawet nie, te nie czarne, tylko były wersje te kolorowe, czyli niebieski i czerwony. Mhm. Była kamerka do kupienia i ani jednej gry. Ani jednej. Co ty gadasz? Ani jednej gry nie mieli. Tam. No ale to jest sprzęt, e, wiesz, AGD, RTV. To oni nie mają gier. Aha, No i był stent oczywiście z, z PS-em, z uruchomionym kontrastem, więc... To mhm. chciał sobie y, zobaczyć PS4, oczywiście mógł, ale tylko na terenie. Ale wiesz sklepu. co, ja to taka <laughs> drobna dotka. Ja, ja widziałem i z właśnie one, i PS4. I, I, tak są podkręcone... lepszy... tak, I tak są podkręcone te telewizory. Yy, I tak jakoś jest ta rozdzierża dziwnie ustawiona, że ja tam, że na telewizorze 32-calowym, bo mniej więcej takie były e, podłączone do, do tych konsol, to ja nie widziałem tej mocy. One owszem wyglądają pięknie, ale nie było tej ostrości krawędzi. No chyba, że rzeczywiście wszystkie gry były 720p i wiesz. Wiesz, Damian, jakie oni tam telewizory biorą do pokazywania tego całego kontentu. Stare plazmy, jakoś wylane. Jakieś super wypasy. Bieram wieczy, że przez jakieś splittery jeszcze nie szło, czy nawet oni nie poustawiali jakiś trybu zmiany obrazów w telewizorze. No to, to, to na pewno jest, bo jest na taki tak zwany tryb sklepowy, nie? Czyli kolory na full, kontrasty na full no właśnie. i bajki Disneya mają lecieć, nie? Ale to, co mi po prostu y, rozwaliło, to jest to, że po prostu widziałem ten aliasing, że te krawędzie były naprawdę chropowate, ostre i, i, i te ząbki. No ja mówię, kurczę. No rozumiem, no. no. Ale jak podłączysz się do porządnego telewizora, to sprawa wygląda zupełnie... Inaczej, prawda? Zupełnie, zupełnie Czyli inaczej. Czyli co? Udało ci się wyrwać tę konsolę i to jeszcze jak e, normalnie Sarmata, wszedłeś tam i, i wyciągnąłeś, biedni ludzie, a podszedł ktoś do ciebie, tak zaczepił cię, tak gdzie właśnie... Wiesz by... to, w momencie, taki, ładne, kiedy, kiedy dostałem wiesz? konsolę, ja po prostu w trymigach zwijałem z tego sklepu do samochodu. Bałeś się troszeczkę, nie? To... <laughs> po prostu... Nikt nie wiadomo, kto konsolę, dziękuję, do widzenia, to do... Bałeś się, tyle, że się zorientując, co? Wiesz co, <śmiech> naprawdę przy mnie było, znaczy raz, że to, jest, to była godzina po, późno popołudniowa i domyślam się, że mało osób miało czas rano mhm. po prostu w, przed pracą pod, pod, podjechać i, i pytać się o tę konsolę. Tak. Więc po prostu wszyscy tłumnie po pracy pojechali do sklepu, no na pewno konsole będą na półkach, no a tu wielkie, mm. wielkie zdziwienie, na półkach nic nie było. Znaczy ja wiesz, ja nie, nie mam y, informacji z innych sklepów, no bo szczerze mówiąc kompletnie się tym nie interesowałem, więc może gdzieś te ps y były, ale domyślam się, że to poszło mentalnie bo mm -hmm. nawet y, propozycja z, dla mnie z, z Euro, gdzie, gdzie, gdzie po prostu wymieniłem sobie na inny zestaw, tamten już mój ponoć był sprzedany. W mm -hmm. momencie, kiedy do mnie już dzwonił. Aha. Więc, więc, więc towar schodził jak świeże bułeczki. A nie, mhm. ukrywam, nie ukrywam, powiem ci, że ja miałem dylemat, no bo to nie, jest, to nie jest łatwa decyzja, no kupić, nie kupić, no ale yy, Ale zwyciężyła jeszcze... w tobie taka chęć posiadania nowej chęć, zabawki. Nie, chęć zobaczenia w ogóle, co to jest, co to, co to jest i z czym się to je. Nie wystarczyły ci te wszystkie relacje, tych pięć tysięcy relacji <śmiech> e, wideo na YouTubie, na Twitchu, na Facebooku, musiałeś dotknąć. No Ale no, zadaję, że Damian tak oczywiste pytanie. Nie no, no, no, no, wiem. Byś, ty, wiem. Byś, ty byś na moim miejscu zrobił no bo, dokładnie to samo. Tak, bo y, to jest właściwie y, y, tak, takie płynne te przejście, zrobić do tego, co my tutaj zaproponujemy, bardzo wyjątkowe doznania. Y, audio, audio, audio, audio. Doznania, audio. To będzie tak, te 3D audio. Skupcie się. Będzie teraz coś miłego dla ucha, relaksującego. Robimy. Unboxing, audio, PlayStation 4. I teraz proszę Cię, e, Michale, żebyś zainicjował to wyjęcie pudełka z pudełka. Czy masz pudełko? O, proszę I to jest pudełko, właśnie opisz, to, co widzisz. E, jak, jakiego koloru jest to pudełko, jakie jest e, tekstury? <grym> <Kolor>. <grym> e... Szczerze mówiąc, yy, sposób zapakowania tego pudełka trochę mnie zdziwił, ponieważ. Yy, to nie Apple. Nie wiem, czy kojarzysz. Yy, no, ja to nawet nie chodzi już o Apple, chodzi mi o co innego. Yy, wszystkie bundle, które y, PlayStation. W ogóle, chyba tak się przyjęło. Zestawy bandlowe są pakowane w ten sposób, że jest ten sleeve, ten rękaw, w który jest wkładane oryginalne pudełko już z konsolą, bez żadnych dodatkowych nadruków inform informacyjnych. Do tego, tak dodatkowych tam rzeczy z, czy gier i tak dalej. Sam takie posiadam z, z grą Paci nie Pacific Rift nie Pacific Rift, MotorStorm Pacific Rift tak się nazywała ta z część. Pacific Rimiem, Rimem pewnie tak, jest. no tak jak mówię kurczę Rim <laughs> ugh, te roboty, ale nie Pacific Rift Był, była ta część MotorStorma która była właśnie modelowana i to było tak zrobione, że miałeś normalnie konsolę, pudełko oryginalne Wrzucone w inne pudełko, które idealnie pasowało do tego pudełka? Tak, tak, no taki rękaw. Tylko, że miał po prostu wtedy ładny nadruk. Ja że... pamiętam, trójkę taka... miałem z, z raczetem Crack in Time. Mm -hmm, mm -hmm. tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym, rozumiem? A tutaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym, ponieważ mm, to Tadam. pudełko, y, które jest zapakowana konsola, nie jest to rękaw, tylko jest to normalne pudełko, z którego wyjmujemy ten, to białe ustrojstwo z tektury falistej, które, co by nie mówić... Proszę, pokaż do mikrofonu to pudełko. Proszę bardzo, to tak wygląda. Mhm. Więc sam e, samo opakowanie, czyli ten to pudełko zewnętrzne, z którego wyjmujemy to, co jest w środku, e, powiem Ci, że jest bardzo fajnie to zaprojektowane. O, już nie się wystarczy, to, że to, powiesz, że coś... Nie... Nie jest to aploski, jak już wielu porównuje, że to jest tak tandetnie zapakowane i tak dalej. Również się podpisuje pod tym, że jakość tego opakowania i w ogóle w jaki sposób to jest wszystko zapakowane. Naprawdę po sprzęcie za prawie 2000 tysiące złotych. No spodziewają się zdecydowanie czegoś innego. To ja zapytam cię tak, takie osobiste pytanie, co ja słucham cię. czy wyrzucasz pudełka po elektronice? Nie. Ale no to właśnie. tylko z jednego powodu. To jest. Ja zazwyczaj staram się pytać w sklepie, czy przy reklamacji przy reklamacji pudełko jest uwzględniane, bo na przykład nie, przy niektórych sprzętach nie jest, a przy niektórych jest. Na przykład mam telewizor, którym gdzieś to wielkie pudło trzymam na strychu, i bo wiem, że to pudełko będzie potrzebne przy ewentualnej reklamacji. Natomiast. Bo pudełko to po wartości, tak, to jest dobre. Natomiast nie powiedziałem najważniejszej rzeczy jeszcze. To jest takiej, że ja nie wiem, jaki los tej konsoli będzie przez najbliższe dni. Do wygrania będzie może? <śmiech> będzie nie, rozumiem, że okaże. po prostu wyeksploatujesz ją do cna. Wszystkie gry, które wyszły, do tej pory ograsz. Czyli tak w tydzień będziesz miał już to słowy? No nie, no ja się biję z myślami. No to, to jest, ja, ja będę teraz w stu procentach pomyśl, ja, pomyśl, ja... że to jest day one edition no, byłem, byłem tym szczęściarzem, któremu się udało dorwać konsolę przez przypadek, no bo to hmm. inaczej nie można nazwać, przez błąd systemu. Natomiast, natomiast jeżeli nie byłaby tej konsoli, znaczy inaczej, jeżeli byłaby konsola dostępna w dniu zakupu spółki, to ja bym na pewno tej konsoli nie kupił. To od razu mówię, o, Czyli proszę, czyli jednak zadziałał ten, ten, ten impuls chęci posiadania rzeczy tak rzadkiej i niedostępnej, no to oczy, się... Oczywiście, tak. oczywiście to była wartość mm -hmm. dodana do tego wszystkiego. Mm -hmm. Czyli... E, z hypem tak... hype poleciałem do domu. Mm -hmm. Czyli <grafię> rozumiem, że e, to pudełko, oprócz tego, że ma to, tą fantastyczną, tą, to pudełeczko jest takie ładne. To ono on jest mi... ładne, tak, bo ten zadruk, ten projekt tego Ale opakowania... Ale czy jakieś są znamiona ładne. na tym pudełku czy w ogóle gdziekolwiek na konsoli, może wyryte masz, że to jest day one edition? Nie, to chyba nie ma takiego. Albo to jest edycja premierowa Polska. Co więcej, wydaje mi się, że to było tak szybko pakowane, w takim mhm. tempie, to wiesz, to po otwarciu pudełka e, ten Killzone gdzieś tam latał na dnie z jakimiś papierami i tak dalej, więc, więc no, to, to widać, że to wszystko było pakowane. Słuchaj, bo to pakowane najmniej. było na akord, grosz za każdą zapakowaną konsolę. To ja może, to ja może otworzę sobie. Tak, no, to no i otwieramy dalej, otwieramy to wspaniałe pudełko, co znajdujemy w środku w takim razie. Ale tak powiem jako ciekawostka, w takim razie o tej zabawie widzów, że słuchaczy, przepraszam, paczka, paczka MMS. tak, że wersja konsoli Xbox One wersji Day One no właśnie ma pięknie nadrukowany na padzie, no że to jest właśnie ta edycja, że na padzie po prostu grając zawsze jak patrzysz w dół napada, przypominasz sobie, że kupiłeś tą konsolę w dniu premiery, że jesteś jednym z tych ludzi, którzy... Nie miałaś tego padzika w ręce? Tego day, day One Edition? Day One nie, ale on jest identyczny, tylko nie ma tylko na druku, <głos> jak z, z tym day, day Two, Day Three, Day Four, Day tam piąty tydzień edition i tak dalej, i tak dalej. Um, ale okay. powiem, co... Jesteśmy w środku pudełka. Jesteśmy w środku. Czyli rozumiem, że o grafice sobie nie porozmawiamy. Która... Na pudełku? Wiesz co, taka jedna skromna uwaga z mojej strony. Znaczy w sumie wspomnienie. Mnie to opakowanie przypomniało. Znaczy ta edycja z Killzone'em. Pierwsze opakowanie pudełko do PSX'a, gdzie mm -hmm. na froncie miałeś zdjęcie konsoli, z tego co pamiętam, a z tyłu miałeś kilka zrzutów z różnych gierek i tak dalej. Więc każdy, na no pewnie jakichś pupuryści i, i wiesz, jakiegoś tutaj skromnego designu nie uświadczą, natomiast jest tu sporo informacji, ale jest to bardzo estetycznie i... I ładnie zaprojektowane. Typ, typ, typ, typo, typ, typograficznie jest to bardzo ok, mhm. I graficznie. Yy, I na pewno zachęca do wzięcia. Natomiast no to, co się wyjmie z tego, to już jest z tego opakowania, to już, jest, no to już jest masakra, bo to jest bardzo tandetna tektura falista, biała. Yy, no i co mamy w środku? Nawet nie z odzysku. <głos> nawet nie z odzysku. Czyli nie można powiedzieć, że zielona jest. Ja z ciekawości zobaczyłem sobie unboxing na, na YouTubie Xboxa One. A Myślałem, że powiesz, że PlayStation 4, bo chciałeś się przygotować, jak to otworzyć, jak konserwę. Tak, tak. Ja, ja nawet nakręciłem unboxing, ale po obejrzeniu tego unboxingu stwierdziłem, że... sobie światło. To jest, jest śmiet na sali po prostu, bo to jest, to jest e, żenujące. No. Tam, sposób zapakowania to może po kolei. Więc konsola... E, Konsola jest obwinięta w, taki, w taką folikę. Mamy dwie kieszonki. Jedną dłuższą, druga jest podzielona i przykryta dodatkowym elementem kartonowym. No i to tak. Kable to są normalnie zapakowane w taką chamską folię z jakimiś pierdołami i, i tym i taśmą klejącą. Mhm. Generalnie wygląda to tak, że to jakby była, wiesz, domowa, domowa robota, nie? Szybko zapakować. Na, za, na zakupy z Allegro. No tak. więc, to, więc to w ten sposób wygląda. Więc, yy, czym prędzej pozbawiłem wszystkich kabli niepotrzebnej folii, yy, niepotrzebnych elementów i, i ładnie sobie to wszystko poukładałem gdzieś tam na stole. Mhm. I teraz pierwsza, chyba najważniejsza, naj, takie pierwsze wrażenie najważniejsze to jest w momencie, kiedy się w nie pada, tylko konsole. Konsola jest mega lekka. To, to, to, to dla mnie to był szok. Pomijąc, że w, jeśli chodzi o wielkość konsoli, to ona jest bardzo zbliżona do e, starego slima, nie tego Ultra Slima, który mhm. mamy teraz, tylko tej, tej wcześniejszej wersji. E, w, I lekkość tej konsoli naprawdę robi ogromne wrażenie. To, to ja, ja jak Domyślam się, będę miał przyjemność zdjęcia Xboxa One do ręki i sprawdzenia, ile on waży, no to pewnie to, to, to, to, to będzie kolosalna różnica. No natomiast... Yy, Xbox jakość... One 10 kilo, bez padów. <śmiech> Nie wiem, ile kosztuje, ale to... W rzeczywistości powiem tak, że yy, konsola robi o wiele lepsze wrażenie niż, niż na zdjęciach. W sensie takim, że ona jest ładna po prostu. No ta bryła jest faktycznie ciekawa i... i... Pod jakim kątem ona jest przekrzywiona? Jaki to jest? Czy to jest wiesz, kąt co, nie, 45 nie, nie, stopni? Czy? Nie brałem kątownika i nie mieszyłem jakim jest kątem, ale wiesz... Jak sobie Muszę ją doczytać, maszynki, bo... Jak weźmiesz maszynkę do golenia to pod, pod podobnym kątem, no. no proszę. Te dwa ostrza, taką robią wrażenie. No, mhm. właśnie tutaj znajdziłeś sekret, w takim razie designerski, że konsola została zaprojektowana na bazie właśnie ostrzy tak, gilet Mach 2. Tak, tak, to się podczas golenia pewnie. No, to jest po prostu y, tysiąckrotne powiększenie ostrza gilet. Y... Tak, natomiast to był chyba jedyny plus z tego wszystkiego. Czyli, że konsola ma ładną bryłę, jest lekka. Natomiast minusem, bo jednak są, to jest ten błyszczący element, który niby dzieli tą bryłę w jednej trzeciej. Palcuje się pewnie strasznie. Ponieważ, no chłopie, to jest... <laughs> ja próbowałem nakręcić ten unboxing, ale stwierdziłem, że Jezus kochany, ja już mam dosyć wycierania szmatą tego, te, tego mhm. fragmentu. Po prostu to... to, to w jaki sposób to przyciąga kurz, to się, to, to się w pale nie mieści. No ja mam starego paru... fata tak zwanego, taką sta, starą PS3-kę i ona jest... No właściwie to możesz na niej pisać te teksty w stylu brudas, nie umy mnie albo coś takiego. No, no brawo, czyli mamy comeback mhm. do tego samego. Ale mimo wszystko ona dobrze wygląda, no. jak, już, jak już wyczyścisz, to to jest jednak... Taki elegancki, bardzo przedmiot. Jasne, na parę minut pewnie robi taki, taki. więc jak ktoś przyjdzie i będzie chciał się pochwalić, że masz fajną konsolę, to wcześniej zdecydowanie mm. polecam szmateczka. No ale po, poza statyczny. tym pewnie jak tam podbijasz swoje odciski pasów, to pewnie twoim oczom ukazało się coś takiego, co podobno w tej edycji gracza jest nazywane headsetem. I wszyscy wiem, że to od Chińczyku to jest. to ustrojstwo to chciałem zostawić na koniec, szczerze mówiąc. A, bo... taki, ale ja myślę, że tak dramatycznie, wiesz, to musimy teraz Bardzo obniżyć po prostu, y, y, poziom, tak wiesz, Sony. dramatyzmu. Mhm. Sony, drogie Sony, co wyście, kurwa, za przeproszeniem zrobili? Mhm. To, co jest włożone do tej konsoli, jakość tego headsetu, no nie, no, to, to woła o pomstę do nieba. To Is... ewidentnie widać, że to, to jest tak budżetowy produkt, co z tego, że on, wiesz, on designersko, ten, no, tam się nie ma do czego przyczepić. Może ewentualnie do kształtu Aha. tego, tej końcówki głośnika, który się wkłada, no czyli to, co wkładasz do ucha, prawda, czyli, czyli głośnik. Natomiast no i co z tego, że ma te fajne te elemenciki niebieskie z logiem, PSa i tak dalej, natomiast jakość tych materiałów. Ja się bałem to brać do ręki, żeby to się nie rozpadło. Mhm. Podłączyłem to dwa razy do pada i Szczerze mówiąc, yy, ja jestem ciekaw, ile to będzie kosztować osobno w sklepie za jakiś czas. Bo jeżeli mm. oni za to wiesz, wezmą 50-100 Nie, to ja niemożliwe. Nie na pewno, na pewno y, jakieś lepsze jakości podróbki się znajdą. Co mnie jednak bardzo smuci, z tego co słyszałem, mam nadzieję, że to się jakoś da ustawić albo jakieś lepsze wersje tych słuchawek będą dostępne. To nadal jest ten sam, y, tym, ten sam problem, który ja miałem z PlayStation 3, jeśli chodzi o headset. Tam miałem na Bluetoothie, mhm. tak? No, na blu Słuchawka była. No, nie była jakaś oryginalna Sony, ale to były jakieś tam e, firmy, które zajmowały się tworzeniem e, sprzętu dla graczy, więc to było coś przynajmniej dobrej e, jakości, ale jakość dźwięku w uszach była słaba, to po pierwsze, a po drugie, mikrofon jak zwykle, przez to, że to nie był taki mikrofon jak na przykład w Xboxie 360, tam w headsetcie. On zbiera wszystko dokładnie, nie tylko to, co przy no, ustach jest. Damian, tylko... tu jest dokładnie to samo. Ten mikrofon jest tak mega czuły, więc wyobraź sobie sytuację, że grasz w bardzo intensywną grę. Multiplayer. Pełną parą. Wiesz, no kurczę, entuzjast na maksa z twojej strony wypływa. Mhm. I ten mikrofon gdzie tam lata powiesz pomiędzy tutaj na klacie, pomiędzy, pomiędzy takie... ramionami i tak dalej. I po prostu... Tak, niektórzy stanie... nagrywały No wiesz nagle słychać, to się jakby, wiesz, na nartach jeździł, w tej nazad, nie? I to jest po prostu kop w jądra. Goda Wszystko... mi słów po prostu, no. Co ja bym mogę więcej dodać. Nie, nie otwierajcie nawet tego, no. Ja się obawiam, że przez to yy, nadal komunikacja głosowa nie będzie standardem na PlayStation. Bo to, co jednak zrobił Xbox 360, i to chyba powtarzaliśmy, razem z live'em, razem z tymi partychatami, to jest po prostu otworzył ludzi na tą łatwość grania w multiplayerze i komunikowania się To jest zupełnie inna zabawa, kiedy nawet jeśli kogoś nie znasz, ale nie musisz nic ustawiać, nie, nie musisz chodzić na jakieś team speak'i i tak dalej, umawiać się na skype i tak dalej, tylko po prostu y, jesteś już w jakiejś tutaj grupie, czacie głosowym i możesz się świetnie bawić y, komunikując jakieś tam proste nawet czasami informacje, komendy i lepiej ko koordynować rozgrywkę, no nie szczególnie w takich grach jak Battlefield czy, czy Call of Duty. No jasne, jasne. I to było standardem w, na 360, to nie jest standardem tutaj i nie będzie chyba właśnie dzięki takim po prostu akcjom jak, jak te słuchawki za 3 grosze. Znaczy ja mam nadzieję, że w niedługim czasie Sony wypuści naprawdę porządny headset z porządną Słuchawką I za z porządnej jakości, mikrofonem i z porządnym kablem, bo ten kabel to po prostu jest tak cieniutki, że no, no to wiesz, no to ja aż, aż się bałem tego trzymać w ręce, no to poważnie ci teraz mówię, że, że po prostu wziąłem, podpiąłem to na 15 minut, żeby przetestować jak to działa i czym prędzej schowałem do folii, żeby się temu, broń że nic nie stało. Mhm bo nie chcę, żeby, żeby ten element się jakoś... A może to ma tak wyglądać, tak, uszkodzi, takie delikatne, uszkodzi. filigranowe ma być, a tak naprawdę to, to jest po prostu żyłka jakaś pancerna. Tak, jasna, pancerna żyłka. Są. Do przenoszenia czołgów, wiesz, jakimiś helikopterami. To sobie trzeba szczerze powiedzieć. Mhm. Ewidentnie tu widać po całym opakowaniu, po tym w ogóle w jaki sposób ta konsola została umieszczona w tym pudełku z tymi wszystkimi elementami, że konsola i pad, to jest cena, za którą płacimy, natomiast reszta to są dodatki, które hmm. musieli wrzucić Czyli po najmniejszych kosztach. Czyli kabel kable... zasilający, kabel HDMI to, to wiem, wiesz że co, jest? Tak, kabel zasilający to standard, więc pomijmy Kabel HDMI hmm, domyślam się, że spokojnie taki za 10 zł się kupuje, czy za 20 teraz w Beliamarku. Nie mogą mieć jeszcze bardziej, taniej. Wiesz, Albo są jeszcze taniej. Kabel USB dokładnie to samo. To A, doładowanie pada, tak? Tak, okay. tak, to jest, to jest kabel do ładowania pada. Yy, I tyle. No i przechodzimy do... Dualshoka 4. I przechodzimy do... Wyciągasz tak, go. Do, cukierka, do cukierka. To może jeszcze raz. Zasymulujmy to wyciąganie z pudełka. Znaczy ja nie będę nic symulował, bo ja to A, proszę. To po prostu sobie go tutaj wyciągnę. No. E... No właśnie. E, opowiedz mi o swoim pierwszym razie z Dualshokiem 4. <śmiech> Wiesz, że pierwszy raz nigdy nie jest taki zajebisty, jakbyś chciał, żeby był? Ale ten był. To, jak to się mówi <śmiech> w angielsku? That's what she said. <śmiech> ale ten akurat był. Mhm. I no, y, kawał dobrej roboty y, Sony zrobił. To może otwieramy kącik pad, tygodnia. Pad, tak, Joypad, nie tygodnia. Nie tylko domyślam się tygodnia, domyślam się paru ładnych najbliższych A czy wiesz co? Ja miałem w ręku i pada, tak jak wspomniałem na początku, miałem dzisiaj w ręku pada i do, znaczy już wcześniej miałem prawda pada do PlayStation 4, do 4, ale wreszcie miałem okazję podotykać i pograć Napadzie od One i przyznam, że naprawdę teraz byłoby mi ciężko zdecydować, który pad wolę. Yy, wiadomo, no, że dwanczak jest teraz taki jakby wygodniejszy. Jest yy, Te takie uchwyty są lepiej dopasowane, one są bardziej wyprofilowane, prawda? Mają znaczy, pod względem w ogóle ergonomii on zdecydowanie lepiej leży w ręce i widać, że ktoś faktycznie pracował z tą gliną i, i jednak próbował dopasować do to miał być to ten to Stradivarius na do. dolnych kształtów dłoni. To zarazę ci kolejny sekret, Michala. To jest właśnie ten Stradivarius, który miał być w uja konsoli, którzy, na którym pracowali ci największe umysły świata właśnie tam. <grym> I no, okazało się, że ktoś po prostu wykradł im te tajne projekty, te blueprinty i zrobił właśnie Dualshock 4, i oni zostali z jakimś tam pierdełkami dla dzieci. Ale Dualshock 4, no dobrze, czyli. Zdecydowanie chyba szerzej są rozstawione te gałki analogowe i są chyba jakoś tak jakby, no nie są do końca wklęsłe, ale jest to znaczy, troszeczkę lepiej z tymi kolei, grzybkami. Naturalną kolejną rzeczą było, było to, że w momencie kiedy się wstawia jednak pomiędzy, pomiędzy kursory i przyciski ten touchpad cały, to, to no, ten, ten pad musi się rozjechać na boki mhm. do jakiegoś stopnia, ale tutaj w tym przypadku to był duży plus, i znaczy jest duży plus, bo pad się tr trzyma rewelacyjnie w dłoni yy, i ja najbardziej się obawiałem w sumie nie samego gripa trzymania tego pada, bo, bo w, tutaj po zdjęciach już bu, byłem w stanie wywnioskować, że, że, że to jest fajnie zrobione, szczególnie ten ten spód pada, który jest wykonany też z tworzywa sztucznego, bo to jest tworzywo sztuczne, tylko ono jest, taką ma fakturę zrobioną, że sprawia wrażenie, że jest to element plastyczny, jakiś, jakiś jak, jak, jak, jakby z jakiejś gumy. Mm -hmm. y więc y naprawdę to przy moich ostatnich paru godzinach rozgrywki w kilzona, no, to sprawował się rewelacyjnie. To, mm -hmm. to, po prostu się trzyma go w dłoni jak kamień. Znaczy, boże, nie jak kamień, nie tak, nie dobrze, tylko on się tak, tak dobrze trzyma w ręce. Mm -hmm. y y y Twie nie ma luzu. Dwie nowości są Znaczy dwie, nowości, właściwie jedna Ach, Tak, nowości to chyba. jest tutaj kilka fajnych Znaczy no dwie nowości Ale słucham, do, słucham, musiałem, e, Opowiedz mi o głośniczku Bo wiem, że chyba coś takiego istnieje Tam w DualShock 4 <śmiech> Ta, I ten taki touchpad, który jest na środku konsoli Jak, jak, on, jak te rzeczy się sprawują Czy to, czy to jest game changer Michael, uh, explain, is this explain, a game changer? Zazwyczaj w tym momencie zadajesz pytania dotyczące poszczególnych gier, a, a nie może same, samej komponentki. To dobrze, to przejdziemy do tego za chwilkę, bo chciałem właśnie ograć. się Ja bym tylko już dwa słowa jeszcze o triggerach i bumperach. No właśnie, powiedzieć. tak, triggerki. Faktycznie jest duża poprawa. Ten skos, jak, jak dobrze wiesz, w obecnej, w starej generacji, w tej staryj tej, generacji, starym, to, starym DualShocku. 8 lat temu, jak projektowali DualShocku. Te, te są, stry, one mają fatalny kąt i one są za bardzo, e, za bardzo... F, w, w, one za są bardzo za bardzo za nisko, za bardzo za niskowane, one są niewygodne do grania w, powiedzmy, shooterach, tak jak się gra na... Tak, tak, y, tak. Na Xboxie. I generalnie, jak wiesz, masz Xboxa, PSa, zazwyczaj jest tak, że w PS-ie w jakimkolwiek shooterze strzela się bumperami, a na Xboxie strzela się triggerami. No I to, to jest tutaj... mocno confusing. Nie? I to jest mocno confusing, jak się ma dwie konsole i trzeba się przestawiać. Mm -hmm. Natomiast już tego problemu nie będzie. Triggerki pracują rewelacyjnie. Jedyną rzeczą, która wymaga przyzwyczajenia, to jest to, że one mają specyficzny kształt i mają nieco ostrą krawędź, więc palce wymagają jednak przyzwyczajenia. Ale to jest... Słuchaj, to jest, to jest Słuchaj, godzina opór, grania i... Michale, ty grasz na gitarze. Nie mylę się? Tak, tak. ja, my, ja już Masz mam, mocno już ciałe paluszki, prawda? Od znaczy, ja, ja mam czasami na imprezie taką zabawę robię, że po, po, proszę, proszę ludzi o szpilki sobie w jedną błąd wbijam. Ale po mówisz, ja podpalcie mi tutaj opuszki palców. <laughs> <mam> ja <inny. laughs> Więc ja opuszków palców praktycznie znaczy nie mam czucia w Prest, digitator, Michał. Cz, cz, cz. Yy, natomiast... Yy... Natomiast sama praca triggerów y, czuje się y, fajny opór przy wciskaniu. Zdecydowanie mhm. fajniej, fajniejszy niż, niż w starym Dual Shocku. No stary Dual tak naprawdę nie wiem, czy miałeś okazję rozebrać y, Dual Shocka y, trzeciego. Miała to trzecie, są gumki wiedzieć. takie trochę, trochę inne, że one odbijają delikatnie, y, symulując jakiś taki analogowy. No bo one są analogowe, to trzeba to powiedzieć. To się masakrycznie składało. Ale to I teraz nie jest przypomniałeś, Boże, kochany, jak to się fatalnie składało. Ja składałem jednego, jednego wypadania, niestety, tu przyznam się, miałem taki rage, że e, rozwaliłem i po złożeniu chyba mi e, przestał działać. Właśnie muszę sobie gumkę wymienić, tak, bo ona mi pękła później po składaniu. Ale generalnie to rzeczywiście to jest takie, ta, taka zabawa wiesz, czy tutaj wejdzie, czy tu i teraz kliknie, No bez to te... się nie obejdzie, Aha. no to Niestety. nie ma A ja miałem y, okazję też właśnie w, jakby w kontrze przetestować tego drugiego pada, tego, tych, tych one, tych, tych wiesz, tych, tych, co nie chcą w Polsce mm -hmm. się wydać. I ten pad, y, generalnie on, trzymasz go, w, jakby leży w dłoniach niemal identycznie jak y, poprzedni pad, znaczy no, 160, mm -hmm. więc to, co było dobre, nie zmienili tego. Y, troszeczkę zwiększone są bampery i one... Poczeka, jakby... Pada teraz przy sobie od Xboxa właśnie też. Xboxa. One, te bampery są teraz dłuższe, one są jakby szersze, możesz je naciskać nie, nie tyle, że koniuszkami palców, tylko gdzieś nawet środkiem palców. To jest takie dziwne. Czy znaczy, ty, tyle, co ja korzystam z tego pada, to zauważyłem, że tak po prostu wygodnie leży w dłoni. Mhm. Gałki analogowe są teraz nie tylko wklęsłe, ale mają jeszcze taki dodatkowo jakby taki bieżniczek dookoła, co powoduje, tak, takie że... Takie oponki niby, tak? Tak, nie ślizga ci się, wiesz. Czyli może mi nawet mocno spocone dłonie, nadal uchwyt jest pewny i mocny. Yy, trochę lżej te analogi działają, ale to jednak moim zdaniem jest na plus. Yy, Dipada w ogóle nie testowałem, więc się nie wypowiem. Yy, przyciski inne, wszystko to... Jak działam, to nie jak testowałeś? Działam. Nawet sobie nie dotknąłeś d na plus. Szczerze mówiąc, nawet zapomniałem, <laughs> że tam jest. Jak Teraz jak przypominam <laughs> sobie, że taki pamięć wzrokową sobie włączam, to tak jakby w ogóle nie było tego dipada, na tym, mhm. że jakiś taki model bez dipada był. Um, I te triggery słynne, które mają niby force feedback, no to nie jest force feedback, zresztą ja nie wiem, czy ktoś powtarzał taką informację, w każdym razie te wibracje, które mają być w tych triggerach, bez szaleństw. Bez szaleństw. W ogóle yy, miałem wrażenie, że cały, yy, całe wibracje w padzie są dużo słabsze niż yy, w, w, w tym starym padzie do Xboxa. Być może to jest kwestia ustawień, ktoś sobie zmniejszył yy, yy, A tam w nie ma silniczków dodatkowych, z tego co pamiętam? No właśnie są. To jest znaczy, chodzi o to, że cały efekt tak, yy, tego trzęsącego się pada, jakby yy, to wszystko działa, ale jakby te silniczki, które były w tym starszym padzie, do tej przedpotopowej konsoli, one dużo mocniej, jakby silnie wibrowały. Odnoszę takie, takie wrażenie. Ja grałem. W Fordem Motorstore Motor Store 5. Yy, wow. na, i, na, szalejąc, na przykład na początku chciałem jakiś takim spokojnym samochodem, wiesz, to no sobie wybrałem tam, tam Ford Fiesta. nie ma spokojnych Fiesta. samochodów, ty. Nie no, Ford Fiesta, taki, wiesz, jedziesz tam może... A, czyli nie 160... w demo, tylko, tylko pełną wersję, tak? Nie, nie, demo, demo. A, demo. Tak, w demie są dostępne chyba... Nie, to chyba dostępnych jest sześć samochodów, jeśli nie mylę, więc... I to dosyć przekrojowe jest, że z, z każdego rodzaju jest po jednym, więc jakby możesz zasmakować takich wolniejszych i może sobie, prawda, pościgać się jakąś rakietą. No ale no wyścig jest po jednym torze zdaje się, więc to nie muszę opowiadać, ale to jest chyba ten sam tor, z którego się wszyscy śmieją, że są kartonowi kibice. Zresztą tła, czy to takie wszystkie rzeczy dookoła toru, one nie robią takiego wrażenia. Ty, ale, ale to już te gry opisujesz. Tak, więc... Hardware, wróć, wróć, wróć, wróć do hardware'u, pad. Więc trzymał tylko pada w rękach, bieżniczek na, na analogach, bardzo się, fajnie się sprawdza, no i właśnie jest ten for speedwag, to jest dosyć słaby i ten for speedwag na... Czy właściwie te wibracje na, na, na triggerach, one są przyjemne. To czujesz przy hamowaniu, przy, przy, przy gazowaniu jakimś takim mm, delikatne, takie brzę, brzęczenie, jak, brzęczenie, ja mówię o brzęczeniu, jakby to był dźwięk, ale chodzi o to, że ta, ta wibracja jest taka, taka delikatna, taka jak w komórce, wręcz. nie ma tutaj mhm. czegoś, co w jakimś stopniu mówiło, że od dzisiaj po prostu granie w gry samochodowe tak się dla mnie zmieniło, bo mam to, wiesz, te wibracje w triggerach, że już nie mogę grać te stare gry nie mogę. Więc... Wiesz, wiesz, wiesz, że to jest ciężko w tym momencie jakąkolwiek ocenę, ocenę no postawić, tak, no. bo, bo to jest wszystko kwestia pro, programistyczna, a nie, a nie wiesz, a nie sprzętu, bo, bo, bo... Ja, ja miałem przykład tego w, we wszystkich tytułach teraz, które grałem na PS-ie, gdzie no, widać, że to zależne jest od producenta i w jednych są bardzo mocne wibracje. No właśnie. A w niektórych, a w niektórych grach są słabiutkie. Wiesz, Pat chce ci wybić zęby, normalnie tak ci skacze. <laughs> Więc yy... Naprawdę dobre wrażenie robi jeden, drugi pan, więc no na szczęście nie okazało się, że chcieli zawrócić kijem i stworzyć coś nowego, nie wiem, stworzyć jakiegoś Steampada z jakimiś touch kontrolerami. Ale, to jest, świetne, ale to, jest, akurat to jest świetna decyzja, że oni nic tutaj nie kombinowali. No, moim zdaniem w ogóle pad od PS-a ma więcej nowości niż, niż jednak ten pad od Xboxa, no bo tu jest ten touchpad cały, mhm. który... A, który nie ukrywam jest zajebistym pomysłem, naprawdę. I nadal, nadal jest Six Axis, i nadal i dodatkowo jest ten głośniczek, który, o którym głośniczek powiemy. I dwa przyciski Share i Options. No wiem, i to tak, tak. I o tym będziemy teraz rozmawiać, bo rozumiem, że w takim razie podłączamy konsolę tak, do, podłączamy do prądu. telewizora, do prądu. I właściwie do internetu to nie masz co podłączać, bo słyszałem, że 3 czwarte psn jest zablokowane, bo tak popularna konsola jest, że nic nie możesz zrobić. Nawet update'u chyba ściągnąć. Czy... Więc po włączeniu konsoli słychać bardzo nieprzyjemny bardzo tak nieprzyjemny chodzi? dźwięk. Jest to... Znaczy ja przynajmniej sobie coś takiego zauważyłem. Jest to inicjalizacja chyba napędu Blu-ray'owego. On tak tyka przez chwilę tak dziwnie i dopiero potem Inicjalizuje się konsola. Jak bomba, albo wiesz, jakiś, yy, jakiś, jakaś pluskwa NSA, która nagrywa cię. <ślinic> po włączeniu konsoli, oczywiście zapala nam się niebieski paseczek wzdłuż konsoli. i już nie gaśnie. Yy, I już nie gaśnie. Ten paseczek zmienia kolor w zależności od tego, w, jaki trybie, w jakim trybie konsola pracuje. Myślałem, że od twojego nastroju, tak jak takie urządzenie To Nie ta generacja. No, więc to, to, to, to wiesz, to już dziewiąta generacja dopiero będzie. Trzeba mieć Vitality Sensor. <laughs> jak będzie w ogóle dziewiąta generacja. Mhm. Ale to abstrahując. I, I co? No i co mi przywitało? Przywitała mi aktualizacja. Po uzupełnieniu, oczywiście, tych podstawowych informacji na temat strefy językowej, znaczy strefy czasowe języka i, i profilu PSN-owego po zalogowaniu się do sieci. Aha, jeszcze jedna rzecz. Witaj, to podczas, szanowny użytkowniku. To ja. Orwell. konfiguracji można również użyć kamery do, do paru ciekawych funkcji, między innymi do, do konfiguracji komet głosowych, do zrobienia sobie fotki profilowej i tak, no takie tam pierdoły. Mówisz? PlayStation, go home. No, nie mam kamerki, więc jedynie Aha. co to wrzeszczałem, dopada. Czyli rozumiem, że porno Playroomu też nie mogłeś zorganizować nie, z nie, tego powodu. Nie. No, pewnie miał, miałem dylemat, czy brać tą kamerę, czy nie, ale stwierdziłem, w tym momencie wydawać dwie stówy na Playroom, sorry, no, ale to jest bez sensu. Jakbyśmy byli w jednym miejscu, bo to studio nie było wirtualne, można by zrobić właśnie show, show, show. No taki... show, show, tak, tak. Słyszałeś, co się dzieje na, na Playroomie. Już, tak. już się niestety nie dzieje, bo Twitch zablokował A zablokowano. No to ja miałem, miałem przyjemność. Jak to się dzieje, że nie, mnie to ominęło? Nie przyjemność. Przecież mogłem 24 <laughs> godziny na dobro oglądać wszystkie te Twitche i, i obejrzeć te ciekawe rzeczy, bo ja słyszałem, że były właśnie akcje, to takie, jeśli słuchacze nie wiedzą, to e, jedni ludzie zrobili po prostu jakiś talk show z, z, z różnymi e, osobami dzwoniącymi do nich i tak dalej, więc to było jakby soft mode. Tak, i robociki latały tak. po całym ekranie. A w drugim przypadku to ludzie już zaczynali tam szaleć jakiś mężczyzna swoją pijaną żonę zaczął filmować, wykorzystywać ją na ekranie. Do no, niecnych celów. Tak się zarabia na Twitchu, słyszałem. Trzeba się prostuować. Taki żarcik. Kocham wszystkich Twitcherów i YouTuberów. No więc... Update konsoli miał ponad 300 meksów, więc to tam trochę się poszaleli, to od razu szaleli, pewnie ściągnąłeś... Pewnie, pewnie cały tam. Pewnie aktywację do Blu-raya ściągnąłeś, przyznaję się. Yy, nie wiem, co tam jest w tej aktualizacji. Yy, wiem, że nie, wiem, że nie mogą się do PSL zalogować w ogóle, bo stwierdzisz, że jak nie ma aktualizacji, to w ogóle nie połączę się z siecią. A próbowałeś tak? zrobić test, test Diana i włożyć grę do konsoli przed aktualizacją, żeby sprawdzić, czy gra będzie działać nie, offline? Nie, nie, no powiem Ci, że nie... nie, nie. Jakoś mi, kurczę, nie... znaczy przyszło mi to do głowy, żeby to zrobić, żeby jednak kolać aktualizację i coś już sobie zagrać, ale stwierdziłem, kurde, wolę jednak to zrobić, bo mm -hmm. widać jak Sony wypuszcza tak szybko aktualizację, to musi być bardzo ważna. Tak szybko? Tak w szybko. dniu premiery dopiero? premiery, tak. Nie powinien mieć już gotowe. Zresztą w ogóle który numerek to był? 15? 5 Tak co pamiętam się numer. Ja pamiętam, że 1-5 to była taka słynna aktualizacja do PSP. 1.5 albo późniejsza, no w każdym razie to chyba była ta, która y, blokowała możliwość odpalania homebrew, więc wiesz, y, to, to było ciekawe. Na pewno po uruchomieniu y, konsoli ten cały interfejs w ogóle graficzny i, i w jaki sposób jest to wszystko zaprojektowane, bo może to powiem to, trochę szerzej później o tym, y, na pewno nie odstrasza i to widać, że mamy do czynienia nadal z z konsolą Sony, a nie innego producenta, więc to tutaj jest, nie, tutaj jest in plus, natomiast jest sporo też na minus, sporo na plus, no ja mam taką, to jest, jestem w tym momencie taki yy, w rozkroku lekkim, bo, no bo z jednej to, strony się bardzo podoba, a z drugiej jednak jest tam sporo rzeczy jeszcze do poprawy. Trudno ci ocenić ten interfejst to, że połowa rzeczy nie działa, no bo, bo, ten, bo PSN jest w dużej mierze zablokowany. To prawda, tego, tak. Słyszałem. W każdym razie y, po aktualizacji. Słyszałem, że włamanie było. Stawili wszystkie dane, kontu użytkowników znowu. Nie no, kurna, ja ci powiem inną, inną, inną, inną historię, bo, bo ja mam Assassina 4 w wersji na PlayStation 3. A, nie możesz Redeem Coda zrobić. <śmiech> <śmiech> Jezus, nie przypominaj mi, chłopie, tej historii, bo. No właśnie, ja po najważniejsza prostu byłem rzecz. Tak, mega kurzony, Co, co, coś. Co, Sytuacja. Wkładamy, znaczy nie wkładamy, nie wkładamy płyty jeszcze do PSA, odpalamy PSN-a, no i robimy sobie reading Code. No i wpisujemy, wklepujemy sobie ten kodzik. Pierwsza rzecz, która jest już zupełnie inna od, od jakby do doświadczenia z starą konsolą, to jest to, że jednak ten touchpad odruchowo szukamy tam przycisku start i select. No i nagle tam tego nie ma. Mhm. A więc na przykład w, wklepywanie wszystkiego z okna dialogowego klawiatury potwierdzamy y, triggerem R2. Więc y, tak się wprowadza w tym momencie tekst na, na PS-ie. Y, bardzo żałuję, że nie dodano w interfejsie myszki, czyli kursora, w którym tak. można było sobie jeździć i wybierać sobie te literki, bo to by... Wydaje mi się, żeby to przyspieszyło cały proces. Ale nie da się podłączyć myszki i klawiatury? tak jak do ps Ja nie wiem, nie, szczerze mówiąc, nie, nie, nie próbowałem. A PS3 podłączałeś to i miałeś w ogóle normalnie przeglądarkę, w, wiesz, z kobietką. O czym powiem, o czym powiem okay. później, bo na przykład War Thunder yy, korzysta z myszki. I myszkę masz w postaci touchpada. Czyli oprócz tego, że korzysta z kontrolera, masz myszkę tak, jakbyś War Thunder odpalił na pc. No I super. sobie te wszystkie te wszystkie sobie te, te zakładeczki, te przyciski obsługujesz touchpada jeżdżąc kursorem, tak jak na laptopie. Witaj, cyfrowa dystrybucja, która nie działasz. No, dokładnie. Czyli co? Możemy w takim razie, bo ja rozumiem, że o tym interfejsie to dużo się nie da powiedzieć, skoro, skoro jest tak znaczy, podobny no, do starego, ale dużo rzeczy odjęli od niego, nie, nie ma dużo, dynamicznych znaczy To Można sporo powiedzieć, Damianie. To nie tak, tak? Że, że nie można powiedzieć. Oczywiście, on jest to jest tak, to, one. Ewidentnie widać, że yy, chcieli stworzyć na razie jeszcze taki pomost pomiędzy starym interfejsem a nowym. I oprócz tego, że mamy kafelki, które pewnie już wszyscy widzieli, jak to wygląda, Przez że na ekranie głównym po zalogowaniu pojawia nam się zakładka co nowego, która nie działa, yy, czyli ten cały fit nam nie działa. Yy, no mamy... Wiesz, jak to obciąża serwery? <laughs> jak masz jeden taki serwer postawiony na 486dx, tak, no mamy wiesz. możliwość od razu podejrzenia sobie streamów, z, czy nie wchodnie, trzeba chodzić tam głęboko w menu. i generalnie... w, w Naka albo w Rezogan, albo w Kizona, tak? Czy są A, jeszcze jakieś inne ma? Są, są, no jeszcze jest Warframe, jeszcze jest, oh, jest to War Thunder, Black Flag. E, okay. jeszcze jest Assassin, Bat Battlefield przecież jest, no to wiesz, tych gier jest trochę, no nie, nie jest jakiś mega dużo, ale gier... nie można powiedzieć, że na tej konsoli nic nie można robić, w bo Biu to jest akurat, o tym mhm. też zaraz powiem. Yy, w każdym razie yy, interfejs jest mega szybki, to jest najistotniejsza informacja, mhm. ale szybkość tego interfejsu również zależy od szybkości łącza i to od razu mówię. Ja yy, przez chwilę próbowałem obciążyć sobie łącze różnymi innymi procesami z laptopa, żeby coś tam szybko zacząć ściągać i tak dalej, żeby jednak ten transfer spadł mi z łącza i, i interfejs laguje. Laguje w tych sytuacjach wtedy, kiedy próbuję ściągnąć jakieś informacje z sieci. Czyli nic nowego, w nowej generacji. To znaczy, jeśli chodzi o. Ten interfejs jest naprawdę schludny, on bardzo estetycznie wygląda, szybko się po nim poruszasz. Natomiast ja tu bym się przyczepił ewentualnie do rozkładu tych wszystkich elementów i do logiki porozkładania mhm. tych wszystkich elementów. Bo niektóre są naprawdę bardzo fajnie zorganizowane, ale do niektórych funkcji no, trzeba się tak przegrzebać, że no, na przykład kiedyś znaczy kiedyś, to no, w starej naszej ps trójce, żeby sprawdzić naładowanie pada, co no robisz. Wciskałeś start batona, czy tam tego PS batona? Nie, no PS batona i to wystarczyło lekko go nacisnąć, w jakimkolwiek momencie pojawiło ci się obok zegarka stan, tak. znaczy pojawiło ci XMB z zegarkiem i stanem baterii. No właśnie, a tutaj nie ma czego, nie ma w ogóle żadnej informacji na, na temat naładowania pada, co jest yy, jedną z najważniejszych informacji, które idą podać, ponieważ Naj, największą wadą naszego wspaniałego Dual Shocka to jest to, że ten biedak w, momentalnie, w, momentalnie w, y, czerpie się y, bateria w, w tym padzie. Może za Wy, intensywnie grasz, tak. może zbyt za agresywne ruchy wykonujesz. Ech. Musisz płynnie nie grać, tak jak się płynnie samochodem. Jeździ, jeśli płynnie samochodem, to jest mniejsze zużycie paliwa. Ja, ja naładowałem pada na full. Grając w kilzona przez dwie godziny, musiałem go ładować znowu. Co ty ga nie wierzę. No, poważnie, poważnie. Dwie godziny? A ci, dwie, może trzy. Nie, a zaraz ci powiem masakra. dlaczego. No masakra. To jest, i to uczciwie Skandal. mówię, uczciwie szczerze mówię, to jest rzecz, którą muszą dopracować, a są, są sposoby na to, żeby zrobić, bo na przykład po włączeniu pada w ogóle zapalać lampka, czyli zapalacie się mów cały z przodu. Mhm. I, I w, w tym celu, w sumie, jak nie masz tego, tej kamery, to tak po po cholerę ci w ogóle ta, ta, ta... Żebyś wiedział, ile masz życia w kizonie. No tak, no, który się... Ilość życza, żyć życia, czyli światełko odbija ci się w telewizorze, co jest mega kurwiające. Jak na przykład... Yy, a jesteś bardzo poddenerwowany, muszę przyznać mi, ale coś nie Mocno mnie to zirytowało, bo to naprawdę fantastyczny produkt, a kurczę, to są tak takie... A co masz bzdury, e to są kineskopowe telewizory, ci się tak odbija to, czy? No wiesz co, ja mam taką mocno błysz, błysz, błyszczącą powierzchnię u siebie na telewizorze i jednak on odbija sporą ilość światła, więc będzie kiedy siedzisz przy lekko przyciemnionym pokoju i... Przy świecach. No, nie e... boimy się tego słowa użyć. Taka intymna atmosfera. E... Ja gram przy świecach, Killzone, żeby nie w których, których na niektórych levelach naprawdę są mega klimatyczne lokacje, gdzie... Gdzie ta ilość światła jest mała i... A tu ci taka proszę... dyskoteka miga w padzie, A nie? tu nagle patrzysz, po prostu odbija um, um, um, um, <grym> się... Na tak um, um, um. um, um, um. Dodatkowo jeszcze przecież bateria wyczerpuje się z korzystania z głośnika, który, który również jest używany w niektórych grach. I no, no to ja to jasno mówię, że nad tym elementem oni muszą popracować Bo ja bardzo chętnie sobie wyłączył tą lampkę z tyłu. Ewentualnie można, wiesz, będą takie zestawy specjalne Doczepiasz sobie takiego klocuszka w dołu Ty się nie śmiej, ale no, ja, ja ci gwarantuję, że coś takiego się pojawi Po prostu będziesz wiesz, jakąś, jakiś pierwszy pierdolnie To zreklamowane rozpadłem. Masz za lekkiego pada? Nie wystarcza ci na dłużej niż 3 godziny grania? Mamy rozwiązanie no. Klocuszek, bateria Wtedy idealnie leży w dłoni się, To myślę, że zależy też od, od samej gry, nie ile, ile, tego, ile tych wibracji wykorzystuje, mm -hmm. jak tym światełkiem operuje, no bo na przykład w Kilzonie to się non-stop tam zmienia e, kolor tego światła, ponieważ on wskazuje poziom energii, że jak jest zielony, to jest wszystko ok jak jest pomarańczowy, to trzeba gdzieś schować, jak jest czerwony, to to już chyba nic, nic, nie, to już chyba nic nie poradzi, tylko mm -hmm. twój dron. E, w każdym razie, no to kończąc już opis pada, y, na pewno to jest element, który który denerwuje. Taśmą izolacyjną musisz w takim razie coś tam zadziałać. Tak, co więcej, jakby nawet Sony miała świadomość, ja to myślę, że ma świadomość. No, Ale jakby miała świadomość tego, że ludzi to będzie denerwować, to szczerze mówiąc, oni przynajmniej mogliby dać dłuższy kabel do ładowania pada. A ten kabel jest krótki. Ja nawet nie, ja go nie mierzyłem, ale on ma z metr może. No, to taki jest standard. Michale, zapytam cię a propos w sumie interfejsu, czy na... Sony, na PlayStation 4. Masz tak jak na Xboxie coś rodzaju aplikacji. No w sumie tak jak miał, jak to było w, w starym PlayStation, tylko bez podziału na, na to, czy to jest aplikacja do słuchania muzyki, aplikacja do oglądania telewizji, tylko po prostu czy możesz sobie zainstalować jakieś dodatkowe programy, bo tutaj oczywiście konkretnie myślę o Netflixie w tym momencie. Czy miałeś okazję? A nawet zainstalować powiem Ci, Uuu. dodatkowych aplikacji ja przede wszystkim przejrzałem sobie całe menu ustawień i w jaki sposób na przykład konsola mnie informuje o, o ile, ile mam miejsca zajętego na dysku, o tym w jaki sposób skonfigurować sobie pada, bo też istotna informacja, ten głośniejszy trzeba wyciszyć od razu po, po włączeniu konsoli, tak na stałe, bo on jest bardzo błośny. Są siedzi po prostu walą później. Na pewno, na, pewno, na pewno ten dźwięk, który się wydobywa masz Wii zresztą, co teraz dos doskonale wiesz, jakiej jakości dźwięk wydobywa się z głośniczków z Wii latów no nie jest, ani próbkowanie tego dźwięku nie jest z najwyższych latów, w ogóle coś tam trzeszczy no jest z jakiejś chińskiej zabaweczki, prawda? Ale to jest Bayer, wiesz co? Jest. to jest Bayer. game changer no, game a teraz changer. sobie wyobraź sytuację taką, że grając w Killzone'a i nagle mm, zbierasz te wszystkie audiologii i zaczyna ci gadać, pad do ciebie i to naprawdę, y, jakość tego dźwięku jest rewelacyjna. Ale to jest tak, że na przykład nic, tego, nic z tego, nizowego zaczyna gadać, bo nie wiedziałeś nawet, że tam jest? Czy byś jakby nie, przygotowany psychicznie? Psy, nie, nie, nie, jesteś przygotowany, no bo Aha. zbierasz, jak zbierasz audiologa, no to wiesz, że za chwilę padł ci zacznie gadać do ciebie. Ale to, jest, to są takie małe rzeczy, które ja po prostu uwielbiam. I ja uwielbiam odbierać telefony na Wii, e, czy tam. już nie pamiętam dokładnie, czy te telefony były, ale wiem, że w jakichś tam Były, grach, no czy, oczywiście było. W, w, Dead, był w Dead Space'ie przecież było. O, w Dead Space tak. na przykład. No To jest, to jest rewelacja. To jest, są takie fajne rzeczy, takie, takie gadżyciarstwo, ale no zupełnie inaczej wchodzi. tak samo rach. jest zresztą, no. że, że, że masz tam takie komendy podczas rozgrywki, które się wydobywają z tego głośniczka. Mhm, Więc y, ten głośniczek jest, według mnie, bardzo fajnym pomysłem, skopiowany z Wii, bo to <głos》> bez ogródek możemy powiedzieć, że to jest z, zerżnięte y, mhm. ze stajni Nintendo, ale, no, ale to robi swoją robotę, no bo to jest jakiś tam buzzer, bayer dodatkowy. To Jakaś immersja imersja jest większa. Robimy w takim razie płynne przejście do... Co ostatnio? Grałeś. W co ostatnio? W co ostatnio grałeś? Grałeś. I, yy, no, okej, okay. wiadomo, że konsola tym razem nie jest przeznaczona dla wszystkich, to nie jest komputer w twoim domu, to jest konsola dla gracza, więc gry. Co miałeś okazję zająć? Gry. W co miałeś okazję zagrać. A... Grałem... No dobrze, Rezogan. wspomniałeś o resoganiu. No tak, bo ja bym jednak tego Killzona zostawił sobie na... na koniec, bo to jest rodzynek. W sumie z tej całej. W całej z gółbianko na torcie, tak zwane. Inaczej. no Ja nie miałem okazji ograć wszystkiego, no bo jednak zasób portfela jest ograniczony. A jeżeli chciałbyś ograć te wszystkie Call of Duty i Battlefieldy, to wiesz, ile trzeba pieniędzy. Przezcówkę zagrania. <laughs> to jest w, ogóle w wersji cyfrowej jeszcze. E, to rozumiem. Więc tak, pierwsza, Resogam... pier tak, pierwsza rzecz to jest po zalogowaniu się do PSN-a, wchodzę sobie od razu w zakładkę PS, +a, gdzie mam dościągnięcia za darmo. Rizogana i kontrast. Kontrast no. to jest taka przygodówka, chyba, nie? Rysowana. Wiesz co? Ja tak, nie chciałbym się za, za długo. Nie grałeś to. Wypowiadać na temat tej gry, bo uruchomiłem jakieś 10 minut. Po 10 minutach tak mnie wkurzyła, że ją włączyłem. Aha. więc ja komuś, tej wie, gry wie, nikomu nie, na razie nie polecam nikomu ale może są znajdą się osoby które stwierdzą, że jest to rewelacyjny tytuł to ja tylko powiem tak, żeby dodać do tego, do, do, do tego twojego wspaniałego opisu tutaj to ja tylko dodam, <laughs> że ja odpaliłem też demo właśnie tego, bo na tych standach właściwie można było grać tylko chyba w FIFA 14 no. NACA w Kontrast i może coś jeszcze ja ten kontrast odpaliłem i po prostu już mi się nie chciało po tym tytule startowym <laughs> dalej klikać, no bo to nie był tytuł, który powiedzmy ma reprezentować tą nową no generację. No nie reprezentuje jest tak. Graficznie to jest słabe. Znaczy inaczej. Styl to jest graficzny jest ładny. Tak, to tak. jest bardzo, ładne, bardzo ładnie narysowane. Ten cały design, koncept tej gry jest ładny. Natomiast jeśli chodzi o te czyste technikalia, to ja myślę, że spokojnie ten tytuł na PS3 mógłby pójść, może trochę w niższej Słuchajcie, ale... Słuchaj, jeśli powiem tak, że Pokojnie. wszystkie gry, które widziałem na PlayStation 4, oprócz może tego Killzona, to są gry, które mogłyby pójść na PS3. No właśnie, na nie widziałeś, nie tak widziałeś Killzona, więc no, tak. to jest tytuł, który... No ale szansę, do Kazone przejdziemy tak. później, tak, tak mówiłeś, tak. rodzynek na cieście. Więc okay. no, no to co? Czyli odpalam pana Rizogana kontrast wylądował w koszu, bo na stwierdziłem, żeby szkoda miejsca na dysku, żeby, żeby on w ogóle sam leżał. I Rezogan jest bardzo, bardzo fajnym miłym przerywnikiem między grami. Ja y, taką grę traktuję, coś na zasadzie y, Stardasta, czy y, Geometric Wars na Xboxie, czyli coś, co mhm. włączasz na m, pół godzinki, 30 pół godzinki, 5, 20 minut i i naprawdę jest, yy, jest to szybka, ciekawa, fajna rozgrywka, ale hmm. na pewno nie na długo. Znaczy, żeby tak troszeczkę rozjaśnić sytuację, to jest strzelanka, to jest... gdzie lecimy Fajno. lewo w prawo albo prawo w lewo, tak rozumiem? Czyli nasz stary Defender w... No właśnie, chciałem powiedzieć, że w nex, gracze, 30 nex, 30 plus, atmosferze. gracze 30 plus. Gracze 30 plus rozpoznają ten tytuł po, po tytule Defender. Uh -huh. y pomysł bardzo, bardzo prosty i banalny, bo de facto wszystko się, cała rozgrywka toczy się na jakim walcu, bo to się lata w kółko. Y czyli uh -huh. mamy podobną sytuację jak w Stardaście, gdzie tam się latało po sferze, to tutaj latamy po walcu, wok wokół walca. I no i co ono? Tam zasady tej rozgrywki są bardzo proste: musimy ratować ludziki, i te ludziki są pochowane w jakichś tam w skrzynkach. Te skrzynki otwierane są przez likwidowanie konkretnych przeciwników. Te, te ludziki musimy przenosić do miejsc, miejsca ekstrakcji i w tej i nazad. No, można powiedzieć, że tyle, tyle tej gry możemy poświęcić, bo to jest kolejna gra, która naprawdę tej generacji. <laughs> ale, wiesz, ale, tutaj... na, ale naprawdę to jest bardzo ładna gra. Ona, ona fantastyczna, ale myślisz, że, że dla... co, że nie, nie, nie zrobiłby się jej na PS3? Yy, nie. Znaczy, tak, ale bez niektórych efektów, bo te efekty cząsteczkowe na pewno by chyba nie były do zrealizowania trójcy. Znaczy Stardust pięknie wyglądał. Tak, tak, tylko tam, jakiegoś... wiesz, ilość tych yy, partikli, które po prostu rozsadzają ten telewizor, to jest kosmiczna jakaś, bo w, mhm. wiesz, na początku, w tych pierwszych etapach niewiele się dzieje na... Na ekranie, bo, bo jednak trzeba w, w, osiągnąć pewien poziom. Trzeba zbustować sobie broń, i tak dalej, żeby jednak pojawiło się więcej przeciwników, więksi przeciwnicy, jakieś bazy pomiędzy tym, bo już ze dwie zaliczyłem. Yy, więc tam naprawdę to robi wrażenie, te wszystkie efekty cząstekowe, jak się to wszystko rozpada. O inaczej, kojarzysz film Tron, ostatni Tron Legacy, tak, gdzie tak. miałeś miał scenę, kiedy yy, po uderzeniu dyskiem w, w program, czyli w postać, ta postać się dematerializowała w takie malutkie kawałeczki, kubiki takie sz, sześcianiki. No to tu mhm. masz dokładnie identyczną sytuację, czyli coś jak się rozsypuje, to nagle rozsypuje się na dziesiątki tysięcy malutkich elemencików. I no myślę, że to jest podobny efekt jak w naku. Mhm. W każdym razie to robi bardzo fajne wrażenie wizualne. I to nie to co, no ta gra jest zgrabna po prostu. Tu widać, że chłopcy nie obwijali w bawełnę, ba, robimy prostą grę, ale ładną, ciekawą i żeby w to się po prostu fajnie grało. No i, i tak jest, jest sam, że tak, I tak jest e Geometry Wars z swego czasu było po prostu absolutnie no, magnesem takim, że człowiek się nie mógł oderwać. I z I... 15 minut krótkiej gry robiło się kilka godzin. Więc... No i to jest właśnie, to jest dokładnie ta sama kategoria. To Ale to wspomniałeś, e Michale, Onaku. Ja grałem w demku Onaka i to jest kolejna gra, która nie przekonuje. To słucham, do... bo ja nie miałem w rękach tego w ogóle. To ja pograłem troszeczkę, króciutko, bo tak jak mówię, na tych demo nie, nie, nie zobaczysz zbyt wiele. Grałem może tak z, z, z pięć minut, ale jeśli chodzi o, o tą koncepcję wizualną, no nie, że to ma być jakoś innej to ja tego nie widzę. Ta gra spokojnie mogłaby być na, na, na tej generacji już odchodzącej albo już tej minionej, o, tak powiem, starej generacji. Mm -hmm. No a sama gra jest, ona, ja mam z nią taki sam problem jak yy, na przykład z Little Big Planet, czyli jakby to sterowanie, tak, ono nie nie jest na tyle precyzyjne, przyjemne, takie responsywne, jak się takiego ładnego słowa używa, żeby ta gra jakby miała stanowić yy, coś, co, co, co chcesz po prostu grać dla samej gry. Rozumiesz? Czyli, czyli nie tak, że po prostu chcesz przejść grać, żeby ją przejść, bo tam coś może być, tylko po prostu grasz, bo ci się przyjemnie gra. A ja tam sobie pochodziłem to jest taka, takie bardzo proste mordobicie, każdy pewnie widział, choć takim kolesiem, który z różnych elementów, które niszczy, buduje swoje ciało, tak, i tam etapy, które te grałem ma zagrają takie dwa, w jednym ten nak niszczył jakieś takie kryształki, które, które go powiększały, a w drugiej tam części on był jakimś taki, takim kamiennym jakby kolosem, jakim, który rozwala czołgi, rzuca samochodami w helikoptery i no ja wiem, no ta gra, ona byś może świetnie pasowała na Wii U, gdzie jakby ta koncepcja jest. Nie wspominaj jak... o, U, o U, wiesz, bo tutaj no, tam, na front wyzwolenia po... U graczy. No i się pojawił teraz Mario, więc. No. no tak, nie, no, koniec, już uratowane już. U. U jest w no. a To jest poważne, a teraz pojawił na to, żeby się zastanowić. No Ale ten, nie, ale w każdym razie, Naked jest taką grą, która y, absolutnie mnie nie powaliła, y, przekonując do siebie że tak, to jest coś, co po prostu czegoś nigdy wcześniej nie widziałem na konsolach. To jest ta jakość, która mówi, że mam przed sobą nową generację konsol. To jest to, o co walczyliśmy. Wiesz to Damian, w ogóle ja mogę podsumować to w ten sposób, że żadna gra, w którą grałem na czwórkę, nie jest pod względem mechaniki i w ogóle pomysłu na grę jakimś next genem. To, to sobie Ale... możemy jasno powiedzieć. Tutaj nic nowego, nic nie wymyślili. Ale jest... też chodzi o oprawę. Wiesz, o, co, o to mi chodzi. Że, że oprawa musi być powalająca. I wiesz, wiem, że, że wiesz, inne wiesz, gry akurat troszeczkę lepiej im to pochodzi. Wiesz, czego ja żałuję? Ja żałuję tego, że, że szkoda, że ten serny sobie nie pobawił się bardziej z tym interfejsem i z tą konsolą, żeby ona była faktycznie dopięta na ostatni guzik, a tytuł startowy oddać Insomniac Games i żeby zrobili po prostu tak, jak mhm. było to na starcie PSA trójki żeby tam się Ratchet pojawił, czy jakiś nowy A Ja wiele, żeby nowy nowy się jakimiś innymi, lepszymi tytułami, niż, niż dopracowali pomysł, który e... Gdzieś tam miał być, wydawał się atrakcyjny, a tak naprawdę na dłuższą metę um, tak jakoś średnio moim zdaniem. Ale, ale nie, nie. ja wypowiadam się tylko po tym, co widzę w tym krótkim demie. Być może pełna gra otwiera pod tobą takie wiesz, możliwości fantastyczne, że być może na lepszym telewizorze niż to, co było tam w tych, w tych, tych kioskach Ta, te, te efekty graficzne wyglądają dużo lepiej olśniewająco. No ale tak, z, z takich gier, które zrobiły na mnie wrażenie, tak naprawdę, to w, w tym momencie, no to tak ten Killzone, który bardzo ładnie wygląda, to owszem, no Battlefield też świetnie wygląda, bo to jest jednak różnica kolosalna między tym, co widziałeś na poprzedniej generacji, to co mamy teraz na konsolach. No i też pograłem w Force yy, piątkę. Więc nie wiem, czy chcesz żebym taką przerwę, taki chwilę oddechu, powiem chwilę o tej Force. Ja jeszcze tylko tak yy, o tym naku, tak sobie jeszcze tylko wspomnę, bo w, szczerze mówiąc, yy, te oceny mnie trochę, yy, znaczy nie, nie to, że zaskoczyły, bo to w, wiele osób spodziewało się marnego tytułu, ale i ostatnio, jak się słuchałem yy, Garnetali i Jeffa Kanady z, z Weekend Contra, oni się strasznie zachwycali tym nakiem, że to w ogóle genialna gra, w ogóle powrót do korzeni, że to jest hardkorowa w ogóle pozycja, że to wiesz, yy, powrót, powrót do starych dobrych czasów, gdzie ten skill jednak był istotny i tak dalej, i tak dalej, że ta oprawa i w ogóle ten... Cały ten ja tego nie pasuje, nie? nie? Nie wiem, co nazywałem skillem, wiesz, maszowanie przycisku i unikanie tak zwanych projectileów, czyli jakiś strzał, który do ciebie, orki jakieś wiesz, puszczają. Bo te strzały to mniej więcej wygląda tak, że masz przeciwników, nimi albo walczysz, znaczy, albo oni cię atakują gdzieś bezpośrednio w walce wręcz, albo do ciebie strzelają z jakichś tam Broń typu kusze, jakieś takie różne rzeczy, mm -hmm. czołgi do ciebie jakieś rakiety puszczają helikoptery, czyli po prostu coś, co leci do ciebie z taką prędkością zawrotną, że po prostu robisz podskok, unik, podskok, unik, to jest cała, cała frajda tej, tej Dobra. gry. Dobra, nie bijmy tego naka, bo tak, w... nie leży i kliczy. Ale ja mówię, może być świetna gra, Sony, przyślij mi konsolę do testów z grom, no, ja chętnie <śmiech> przetestuję <śmiech> no, i wyrażę bierzek... moją, nie w żaden sposób, y Zainfekowaną jakąś korupcją. I kupisz e, za, za, wiesz, za 9 euro, w momencie, kiedy ty sobie kupisz PSA 4. Nie, to już, to, to w plusie będzie od 5 miesięcy. Albo w plusie to darmo będzie. Ja stawiam, że w styczniu nag będzie w plusie. Przyjmujesz Super. zakład? Przyjmuję. Przyjm no znaczy, ja, ja nie przyjmuję zakładu, bo wiem, że tak do... będzie. No dobrze, zakładamy się, o rację. No nie? Aha, dobra, no to w takim razie <grym> obstawiamy na to samo. Zgadzamy się to że to jest gra w raczej i Czyli wygraną, podzielimy plusa. się po połowie, tak? Sami sobie wypłacimy. A w, yy... wiesz, bo i tak w tym, w tym plusie przecież kursus nic nie będzie, no co nie wrzuca do tego plusa? Rezogan 2. <grym> nic nie będzie. Dobra, przecież teraz drugą stronę leciał. Powiedz, o tej, tej, leciał, powiedz mi, o swoich z Xbox One. Więc tak, to jest takie, tak zwana przerwa, chwila oddechu od PlayStation 4 I więc wracamy do One. Yy, na, na tym stędzie którym yy, mogłem pokazać, było właśnie demo Forza Motorsport 5. Yy, mogłem też sobie zobaczyć, jak ten interfejs wygląda. Oczywiście tam nic nie działało. Mogę zrobić snapa, ale na tym snapie nic nie, po, nie zrobiłeś, bo nie byłeś podłączony do live'a. Mówiłeś, więc... mówiłeś do Kinecta? Kinect był, bo bardzo musi straszyć, wiesz, to tak, to, to, to, to, to ten... ten... To E.T. musi tam być, ale yy, tak naprawdę to wszystko może być spada, na szczęście. Chociaż, wiesz, ten Kinek w takim nieźle reaguje na te komendy. Chociaż yy, jak oglądałem, yy, nie wiem czy yy, miałeś okazję, chłopaki z Giant Bomb robią taką lunch ekstrawaganzę czy jak oni to nazywają. Tak, gdzie tak Przez kilka tak, godzin, tak, ale... 5 sześć godzin grają we wszystko, co się gra, co wychodzi tam w dniu premiery. I tam to ich testowanie, tych komend xboxowych, to było tak, że raz im działało, raz nie, raz działało na drugiej konsoli, bo oni mieli dwie konsole jednocześnie wyłączone. No. I, i tak po prostu no, śmiech na sali. Ale tu Więc... słuchaj, to chłopaki z Games potem zrobili, do... chyba nie wiem, oni wcześniej obejrzeli właśnie sobie ten stream z Giant Bomb i zrobili dokładnie tak samo. Mm. Po prostu takie cyrki odstawiali przy tym Kineksie, że po prostu ten kinek głupią i nie wiecie. Jedyna, jedyna, jedyna komenda, jaka działała sprawnie, to była ta, żeby kinek włączył TV. Ale wiesz co, bo to jest ten sam problem. Znaczy Kinect generalnie podobno świetnie się sprawdza. Zresztą w ogóle to rozpoznawanie mowy czy poleceń sprawdza się świetnie, kiedy szukasz czegoś. Mówisz na przykład Kinect, znajdź coś tam, czy Bing, znajdź coś yy, i mówisz na przykład tytuł filmu i tak jak chłopaki mówili, te wszystkie aplikacje, które masz zainstalowane, czyli w tym przypadku na przykład Netflix, nie wiem, Hulu, yy, mhm. Amazon Prime, jeśli film występuje w, jak, w jednej z tych usług, no to automatycznie masz propozycję, czy chcesz puścić ten tytuł, którego szukałeś, w tej aplikacji i tak dalej, więc no to rzeczywiście, powiedzmy, jest szybsze niż szukanie wklepywanie na padzie, nie wiem, szukam takiego i takiego filmu, więc tu się sprawdza to. Tylko czy jaka do tego jest kinek potrzebny, no to śmiem wątpić. No więc... wiesz, no w ogóle umówmy się, że wklepywanie w, na jakiejkolwiek konsoli i tutaj też również na PS4 to jest Tutaj się nic nie zmieniło i. też ale... na Kinekcie teraz już mógł, wiesz, barkody w tym, w Qbarach. W wiesz, ale w to, to akurat jest super sprawa, no bo to ja uważam, że to jest jeden z ogromnych plusów Xboxa One, że, że jednak te komendy głosowe można wykorzystywać, bo czasami człowieka szlak trafi, jak ma Ale sklepać cokolwiek, będą... wiesz, cokolwiek z klawiatury. Mhm. Ale te komendy będą też w PlayStation przystawiały. Tak, Soma, tak, ale... bo no to nawet jest funkcja w menu do włączenia. Tak, y... więc ten trend, jakby tutaj się jak wirus rozprzestrzenia, jedni ściągają od drugich. No, ale więc wiesz, jest nie masz tego out of the box, nie? O to hmm, chodzi. Tak. Zresztą w ogóle problem też z Xboxem jest taki, podobnie jak właśnie z PSNem, że część tych rzeczy jest poblokowane, bo ich ta, ten cloud, ta ich chmura, te trzy biliardy yy, nieskończonej serwerów. mocy serwerów live, no nie radzą sobie i muszą coś tam kombinować, więc. No. Jak to się mówi, śmiech e, Mosali. Za to świetnie sobie radzą z, z banowaniem ludzi za przeklinanie w filmikach, no, ale to jest historia, <grym> której jest już nawet... Ale rozumiem, no, że będziesz chciał to sprawdzić na własnej skórze. Tak, będę mówił K, H, -T B, -J -K. Ale pograłem w Force. wygląda prześlicznie, jeśli chodzi o wygląd samochodów. Tylko nie wiem, no, nie, jakoś nie miałem okazji na przykład obracać tak płynie. Nie wiem, czy w poprzedniej części, po w czwórce, Miałeś tę możliwość oglądania samochodu w każdym szczególe zbliżałeś, oddalałeś się to jeszcze kinek był do tego wykorzystywany, więc mogłeś machać rękami tam, gestykulować tam wiesz, kinek niby reagował, obracać ten samochód, mogłeś no po prostu każdą śrubkę obejrzeć. Wydajmie tego nie ma i obawiam się, że być może tego nie być w pełnej wersji, bo ta pewna wersja z tego, co słyszę, to Ola Boga jest okrojona, jedna trzecia samochodów, mikropłatności bzdety, duperele. Czyli, nie, też, się, czyli też się spieszyli na premierę. Spieszyli się na premierę, wydali produkt niedokończony, gorszy od poprzednich części. Jedynie co ma w sobie ta forca, no to, to jest ta oprawa graficzna, która no, robi wrażenie, bo y, te wszystkie efekty świetne, jakość, bo ja lubię grać oczywiście w, w kokpicie, tak, za kierownicą, y, tych elementów, tych wykończeń, tego wszystkiego, no, ona powala. To jest, to, jest, to jest coś, co tak cieszy oko, taka, takie, takie cukiereczki, no, że już, wiesz, tak samo, że ona, to jednak by się tak... 60 FPS-ów jest? Yy, szczerze mówiąc, nie wiem, ale yy, efekty świetne są świetne, tak, wiesz, tak mogę zrymować, czy nawet nie zrymować, ale yy, ta tapicerka, wszystko to pięknie wygląda, tekstury odbijają światło, cudownie jest. Tory wyglądają yy, porządnie, ale nie jakoś tak oszałamiająco żeby, żeby mnie rzuciło to na kolana tak naprawdę. No Jest wszystko ostrzej, wszystko jakoś wyraźniej, ta dynamika jest, ale z tego, z tego co, co słyszałem, to chyba nie ma tam tych 60 FPS-ów. Ale w takich grach to naprawdę nie, nie przeszkadza. Jeśli jest, wiesz, to był prostu... konik, yy, forcy zawsze, nie? Że ta, no to może jest. To może jest, mega płynna. Zresztą, może Boże, jest. Nie, je, Sam wiem, że jest, bo, bo grałem, znaczy mam trójkę chyba. Nie, dwójkę. Może miałem, może, może, może, może miałem ciężkie powieki i nie jestem w stanie stwierdzić, ale. Wyglądało to na mnie bardzo płynnie. To jest I dla mnie must have W ogóle w grach samochodowych musi być 60, bo to jest inaczej to jest. A w Forcie Horizon hmm. było w 60? Nie wiem, nie wiem, bo nie, nie, nie szczerze mówiąc nie, nie ogrywałem tego tytułu jakoś. Nie, bo moim, moją, moją robioną byłem. właśnie Forcą jest Force Horizon, bo jest robiona m.in. przez gości, którzy wcześniej tworzyli PGR-y, nie? No Czyli właśnie. Wiesz, y jak to się mówi? Polskie, Polska gospodarka rolnicza, nie? czy nie wiem, te szperlowskie te PGR, nie wiem. Ej, to a. wiesz, dlatego dla, dla, dla serię zamknęli. Tak, ale, ale yy, Forza Horizon 2, jak wyjdzie na one, to ja się będę ciężko zastanawiał, będę walczył naprawdę, będzie tak NSA czy Forza Horizon? Myślę, NSA, tam, że w ogóle to, to będziesz mało. miał problem nie tylko jak się pojawi Forza Horizon, tylko jednak jak sobie damy te parę miesięcy czy pół roku i gdzie wyjdzie jeszcze parę tytułów, to ja też będę miał dylemat, nie ukrywam. Znaczy, ja y, jestem zdecydowany, że za te pół roku y, na pewno sięgnę po PlayStation 4. Wtedy wyjdą te tytuły, które, y, które jakby sprzedały nam tę konsolę na początku. Czyli Ale które? Watch Dogs. Dobra, to jest Multiplatform. No właśnie, to jest jedyna chyba gra, która jest w stanie cię Ale wiesz przekonać. co, ja... No tak, to, rozumiem. Dlatego, jeśli będę miał do, wiesz, możliwość zagrania w taką grę i nie będę musiał na przykład dla Dogs'ów kupować one, no to się cieszę. No nie? To Ale będzie miał dodatką... na przykład Titanfall na Xboxa. I na PC. -cie. I na PC. Mobilizacja, żeby znowu wydać, nie wiem, 4000 zł, no na kartę graficzną tyle, co na konsolę. Procesor. <laughs> tak. Nie no. ja, ja nie mówię, ja nie powiedziałem one nie. Ja powiedziałem, że na razie. Nie ma nic, co by mnie przekonało, oprócz tego, że ta forca tak cukierkowo wygląda, ale te informacje, które się słyszę na temat tej gry, yy, które jakby przebijają się ponad te wszystkie bałwochwalcze czy cudowne recenzje, które wcześniej były, no, nie, napa nie napawają mnie optymizmem tego tytułu. Dlatego ja wiem, że najlepsza forca to powiedzmy była gdzieś ta forca 3, forca 4 gdzieś tam była, prawda, jakby yy, uzupełnieniem tego, co było wcześniej. Ale, ale jakby Forza 3 to, był, to była ta gra, która jednocześnie była rozwinięciem dwójki, ale dodali mm -hmm. właśnie to, co ja bardzo lubię, czyli te kokpity, ten może wiesz jazd za kółkiem, i tak dalej i tak dalej. Więc jakby. Gra musi być kompletna. No, tutaj jestem przekonany, że. Coś A myślę, się że chyba fanom, jest tam... fanom to przeszkadza? Przecież wiesz, yy, mnie się wydaje, że nawet niekompletna gra dla fana tej serii. To, no, wiesz, to są to jest jest no, no to po prostu kupujesz, bo, bo chcesz mieć. No, nawet jeżeli czy... to jest produkt niekompletny, bo chcesz zobaczyć sobie Next Gen Graphics i, i sobie wiesz pojeździć tymi pięknymi samochodzikami, nawet jakich jest pięć na krzyż. Mhm. No powiem tak, jakby ktoś miał po prostu tak rzucić okiem i zdecydować, czy ma kupić, czy nie Forza, to pewnie by ją kupił, bo ona jednak ślicznie wygląda. I Ja jestem ciekawy, jak będzie wyglądało Gran Turismo 6, które jeszcze będzie wydane w ogóle na starą konsolę PlayStation 3. Ale czego ty się spodziewasz po szóstce? Jakichś przełomów? Wodotrysków. Daj ze spokój. Damian, proszę normalnie, cię. Wiesz, Oni tam nic pełnego... z tym silnikiem nie zrobią na pewno. A jeżeli coś co delikatnie urozmaicą, natomiast kosztem czegoś, na pewno otoczenia albo jakiś tam... Nie będzie bietu, tak? albo w ogóle nie będzie publiczności na przykład składającej się z... z... Przecież to jest, nawet nie są obiekty znaczy... trójwymiarowe, tylko są płaskie bitmapy. No, w ogóle słyszałem, że ta szóstka ma być tylko w wersji cyfrowej, i ona ma być taka też z mikropatnościami, czy nie? Z, tak, to no, tam wszystko ma być. Mikropatności, y, odcinanie kuponów i tak dalej, tak dalej. No nie wiem, no trochę się z, zasmuciłem też. No, jakby informacje, które dochodzą dla fanów y, y, gier wyścigowych, no nie są takie jakby do końca różowe. Że wszystko oczywiście wygląda piękniej, lepiej i zgrabniej, ale no te gry piękniej, lepiej wyglądały już dawno na pececie, więc jakby grafika to nie wszystko w, w tym momencie. No coś trzeba jeszcze więcej zaprezentować. Jest Demo robi wrażenie, ale tak jak mówię, no przynajmniej miałem okazję poczuć tego pada i popatrzeć sobie na te piękne efekty, świetne i na tych kartonowych kibiców. A oprócz force, kibiców. For, force jeszcze coś grałeś? Na Xbox One? Y Interface. Aha, Taki czyli ładnie, nie małeś przyjemności, y że tak powiem, pozbawienia kończyn swoich przeciwników w, w grze Rise. Killer Instinct. A, to nie, nie, nie, nie. Niestety, niestety. Bo ja pamiętam y że widziałem parę streamów z, z tej gry i jak widać, że ona jest uboga, jeśli chodzi o prowadzenie w ogóle całej rozgrywki i faktycznie jest to monotonne, to, to, to robi wrażenie. Tak? Tam grafika to jest, to jest wypas. No. Krajtek w końcu. Krajtek, tak, No ale to Krajtek to się przymierzył do czegoś i pewnie za pół roku Wypuszczą drugą część, drugą odsłonę tej gry, bo pewnie oni to jak świeże bułeczki teraz będą wypuszczać. No wiesz, no teraz właściwie te, te wszystkie tytuły, które, które wychodzą, to jest jakby test silników, które wszystkie, które wszystkie, wszyscy ci wielcy wydawcy mają czyli, jak Frostbite, nie tam, nie wiem, co tam w przypadku Akurat tych, ale, ale jakby EA ma swoje, swoje silniki, które, które zaczyna, z których ten Frostbite to jest ten flagowy silnik. No Ubisoft, nie muszę Ubisoft już... też przecież. Też tak, nie miał chyba, teraz nie wiem, co teraz, z czego co wykorzystują w tym, w, w assassinie, ale co się dzieje w takim auta, razie jest z Unreal Engine? Co będzie za Engine? Oh, to będzie chopie. Odkąd wywalili, wielka, wielka przepraszam, paniera. nie wywalili, odpukuję. Odkąd Adrian Himmler odszedł z People and High. Pippin'Trust i przemianowano na Epic Games Poland, a w ogóle za tym wszystkim stoją Chińczycy, którzy, którzy są właścicielami jakichś tam większościowymi, a w ogóle tego Epic. No to zwolnili klifa Bleszyńskiego. Część, Czy też? Część, przepraszam, odczekuję część, część, część kodu jest jeszcze większa. Sam, <laughs> sam odszedł. Sam no odszedł. Wiele, wiele ludzi tam takich naprawdę kreatywnych, tych odpowiedzialnych za, nie wiem, na przykład za Gears of War, no już tam nie pracuje. Przejść na przykład do, do Bioshock, przepraszam, do, do Irrational Games. Pracowali przy Bioshock Infinite. No, Ale to jest... Hope, epic no, live, no To jest naturalna kolej rzeczy, że jednak ta rotacja musi być... Ja, ja to, szczerze mówiąc, temat rotacji w ogóle na rynku tych wszystkich stanowisk i, i ludzi i firm, ja mhm. szczerze mówiąc nie jest to dla mnie żaden negatyw, tylko zdecydowanie pozytyw, bo przynajmniej coś się będzie działo. To potrzebuje działa... stabilizacji etatu? I ale to oni mają etaty wszędzie zapewnione, chłopie. To im się tylko nazwa dewelopera zmienia. To nie jest znaczy... tak, że wiesz, że odchodzą z jednych. Oczywiście są, tez, są przypadki takie, Pol w Polsce na umowę zlecenie się pracuje. Jeżeli i... wiesz, ten crunching im tak daje w tyłek za przeproszeniem, to, to ja ich rozumiem decyzję, że już mają dość tej branży i chcą zająć się czymś innym, bo chcą sobie pożyć trochę dłużej. nie, może, nie programować nie wiem, programy do tych fotoradarów. Do pralek albo, na przykład, nie? Albo no. do pralek. Super <laughs> sprawa. Interfejs, no. interfejs do lodówek, to jest bardzo, wiesz, to jest duże wyzwanie, ja bardzo chętnie taki projektem również bym się zajął, z, z w ogóle. Pięć tak, Jakiś... całe życie po prostu... Interfejs wiesz, design robisz... do, do, do najnowszych lodówek Samsunga, proszę bardzo, mogę dać na miarę do siebie. No proszę. Dobra, no czyli co, lodóweczkę za chwilę to, <laughs> e, otworzymy. Zimne, e, zimna herbata. E, przechodzimy z powrotem do... Wracamy do nie, Wracamy do PSA. Tak. Four. Mm, w, co no i, w co ostatnio grałeś? co e, ostatnio e, mi się ugrałeś. Próbowałem, znaczy próbowałem, no to była próba w sumie. E, kupić nieszczęsnego Asasyna e, na PSN, czyli w tej ofercie. E, w tej ofercie z PlayStation 3. Ale pokazano Ci palec wskazującym. No i, i pokazano mi palca fakalca. Mi się nic sobie nie ściągniesz, bo niestety produkt jest. Niedostępny. Taką miałem informację. Kafele, był. Kafele, ta, Kafelek home. był wyszarzany. Ja tak, no to jest jeszcze w ogóle mega mega zdziwienie z mojej strony było. Yy, wiesz, wklepujesz ten kod. Kod ci zosta wiesz, kod ci akceptuje konsola. Tak, po kodzie już masz, wiesz. Yy, i, dzięki wiesz, wklepujesz kodzik i nagle wiesz, yy, znika ci okno dialogowe i tyle. I nie wiesz, co się stało, czy ten kod został zaakceptowany, czy nie zaakceptowany, nic się nie pojawia w menu. Jest taka zakładka w tym momencie w psn który też trzeba powiedzieć wygląda identycznie jak na trójce. Wiesz, powinien być podtytuł dla PlayStation, taki nowy, znaczy nowe hasło, taki slogan. PlayStation, gramy na emocjach. No, zdecydowanie, tych mocno, mocno negatywnych. W hmm. każdym razie plus jest taki, że, że PSN wchodzi w końcu jak powinien chodzić i, i tyle myślę, że to... ten procesor powinien być lepszy. To cel się nie nadawał do interfejsu. Mi się wydaje w ogóle, że ten cały, cały, cały ten, ta platforma sklepowa jest zrobiona. Ja nie jestem programistą, ale wydaje mi się, że to jest w jednym wspólnym środowisku i po prostu, chyba mhm. oni od samego początku to tak projektowali, że na, niech to na tym trójce tak chodzi ledwo, bo to szkoda naszego czasu. Dopracujmy ten produkt tak, żeby na naszych nowych konsolach chodził dobrze. No i chodzi. Mm -hmm. Bo w ogóle, aha, to jest jeszcze jedna istotna informacja. Jeszcze do tego nie doszedłem, może jestem jeszcze... na Nie, nie ma tego, wiem, o co się tej, chodzi. Wiesz, nie da po się nie nie z... mogę sobie skolejkować rzeczy, no. Tak. Jezus, Wszystko jest, się ściąga naraz. To jest podstawowa rzecz, jaką bym robił, nie? Gdzie, no dobra, to taki, w takim razie te dwie sobie mogę odpuścić na chwilę obecną. Ja sobie spauzuję, tak jak to robię w trójce i ja daję priorytet na przykład tylko jednej pozycji. No? Niech ona się ściąga. Widzisz, właśnie to jest coś, czego ja nie rozumiem i wygląda na to, że ten problem jest z jedną i z drugą konsolą że zamiast wziąć jako bazę ten stary interfejs i go rozbudować, e, szczególnie te rzeczy, które są e, nie na pierwszym planie interfejsu, bo to nie chodzi o to, żeby wizualnie pewne layout zmienić, tylko chodzi o to, że te rzeczy, które działały, czyli to kolejkowanie na przykład hmm. ściągania tutaj, no to było przecież i nagle tego nie ma. I tak samo w, w Xboxie One, tam jest e, podobno niezły problem z, z tymi partyczetami, jakby dołączaniem do gier jako, jako, A, jako drużyna, widzisz. Że, że widzisz, że nie jesteś Wcześniej to było tak jakby to był mus, że programiści wiedzieli, że coś takiego jest i to musi działać, jakby taka dyrektywa od Microsoftu była, że tutaj ma, tak to wygląda, tak nasz interfejs działa, takie tutaj są te protokoły, protokoły, tak działa tutaj cza, te party jak dołączasz się do jakiejś gry, to dołączasz się jako, jako, jako ci wszyscy gracze, tak, że mhm. masz to już tak po prostu, jak każdy ma tą grę, to powinno tak każdemu wystartować. Podobno tego nie ma i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten interfejs był nie do końca skończony, jeśli można powiedzieć, że on nie był skończony i dlatego programiści jeszcze nie wiedzieli, co mają y, tak naprawdę jako końcowy no, produkt, do którego mają możliwe. dopasować grę, że, że wiele rzeczy nie działa. I to na pewno będzie rozwiązane, tylko jak zwykle gracze, którzy kupują w New Premiere konsole, no są takimi beta testerami, którzy ludzie sobie płaczą. Tak. No, inaczej tego nie można nazwać. Ale y, ja oglądałem sobie parę y, filmów z obsługi Xboxa one i z całego interfejsu i powiem ci, że ja tutaj chylę czoła Microsoftowi, bo naprawdę podziwiam ich konsekwencje w, w działaniach stricte takich które ujednolicają w ogóle cały experience związany z, z ich produktami, czy to Windows 8 i, i Windows Phone i nagle to wszystko jest jakby przeniesione na Xboxa One. bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, oni mieli bardzo ułatwione zadanie w tym momencie ponieważ wypuścili Windows 8, było to też jakimś polem doświadczalnym dla nich i dla użytkowników i to jakby było takie przygotowanie do tego całego doświadczenia, jakie będziesz miał w posługiwaniu się nową konsolą, która zdecydowanie widać jest mocno, ale to mega tak. mocno nastawiona na w ogóle na wszystkie rzeczy związane poza graniem, czyli obsługą Jezusi. w ogóle multimediów i tak dalej, bo tego, to trzeba też powiedzieć, PS tego nie ma to widać od razu po włączeniu PlayStation, że to, to jest konsola do grania. Tam w ogóle mhm. nie ma, tam na pierwszym planie na pewno nie są, wiesz, jakieś, jakieś jakieś oglądanie filmów, jakieś zarządzanie mediami i tak dalej, to jest kompletnie nieistotne. Ty włączasz PS4 po to, żeby pograć. Nic więcej. Ewentualnie szerować. I tak, piczu. bo to jest, to jest Ale, zajebista e, rzecz. to, co mówisz, jest właśnie o tyle ciekawe, że system operacyjny Xboxa, niektórzy mówią, że to jest właśnie system operacyjny, który się strasznie im udał, to jest taki, taki, tak jak właśnie system operacyjny Windows 8 powinien wyglądać właśnie w takiej wersji yy, rozrywkowej, jeśli mogę się, mogę się tak wyrazić. Bo chcieli narzucić te, ten metro, kafelkowy Czyli to jest tak zwany Windows Media layout. Center na Xbox One. No tak, no być może taka nazwa funkcjonuje w kuluarach Microsoftu, yy, no i kto wie. Ale tak... Yy, w co, w co udało ci się zagrać? Czy przechodzimy do Kazony, czy jeszcze, nie, jeszcze coś? Jeszcze tam o paru rzeczach chciałem powiedzieć. Przede wszystkim no wracając do tego Asasyna, który podczas naszej rozmowy tutaj się ściągał. Więc, mhm. więc, więc, więc w końcu się ściągnął. Aha, no bo jeszcze nie powiedziałem w ogóle, jakim cudem, jakim cudem udało mi się go zakupić. Testował, znaczy, Próbowałem się połączyć z tym psn z poziomu konsoli, ale w końcu wpadłem na pomysł, że kurde, odpalę psn z, na komputerze. O dziwo pojawiła się opcja, po zrealizowaniu kodu pojawiła się opcja zakupu tego za 39 zł. No więc nacisnąłem pobierz i pojawią się informacja masz do ściągnięcia 25 giga. No i co, no i odpaliłem sobie czwóreczkę, a że wcześniej spędziłem kilkanaście godzin z wersją na Playstation 3. Która, e, która, według mnie jest graficznie jest jedną z ładnych, albo nie, to jest graficznie najlepszy Assassin, jaki w ogóle do tej pory wyszedł. W tym momencie ja mogę powiedzieć, że dżungla i zielony kolor robi swoje. w klimatach, e, w klimatach e, asasynowych. Więc tutaj no, wiele czoła takich. Ubisoftowi, bo naprawdę wykonali kurczę jakąś mhm. kosmiczną robotę, bo ta gra na PlayStation 3 wygląda oszałamiająco. No i e, ale już chcesz, z tym aże... patrzymy przepraszam, z tym patrzemy 1080p. A ja nie wiem, czy tam jakiś patch jest. No bo podobno wydali właśnie patch, czy mają wydać w takim razie, czy jeszcze nie wydali. Bo ale bla... mówisz o trójce, czy o czwórce? Black Flag. Tak, ale mówisz o wersji na Playstation 3, czy 4 w tym momencie? 4, 4, 4. A wiesz co, nie, ja po prostu zastałem za, za, za, za paczkę i ja miałem po prostu porównanie, e, mhm. porównanie, w, w wiesz, no, miałem porównanie razem z, z pc bo e, tutaj pozdrawiam Piotra, u którego byłem całkiem niedawno i żeśmy sobie pograli chwilę w e, na 4 w wersji na PC. I żeśmy tam wymaksowali sobie te, te detale i, i naprawdę to wygląda identycznie. Mm -hmm. Pomijając to, to że to frame rate właśnie. na pc u Piotra tam był 10-5 klatek na sekundę, a, a na ps ie jest 30 lekko. A w, mm -hmm. Inaczej, ten frame rate nie jest stały. On ma 30, zniża się do 30, a momentami jest na pewno 60 albo więcej. To w zależności od stopnia skomplikowania. Natomiast to widać na czwórce, że to jeszcze nie jest Next Gen Game. To y, widać, że tam jest faktycznie są te tekstury, wszystkie, wszystko jest w Hyresie, te detale, szczegóły, wszystko widać. Natomiast y, jeśli chodzi o skomplikowanie czysto, y, czysto matematyczne, jeśli chodzi o geometrię obiektów, jest, wydaje mi się, że jest identyczna. I to widać, mm -hmm. że nagle. Y, Czy znaczy to, znaczy ja, ja widziałem takie filmy porównujące Assassin's Creed Black Flag na, na PS3 i PS4? I różnice tak naprawdę były, w, ja na przykład nie wiem, tu deszcz był bardziej widoczny, Damian tu jest tekstury jedna kluczowa różnica. były troszeczkę lepsze. To jest rozdzielczość. To jest w ogóle no. różnica, którą widzisz od razu po, yy, po korzystaniu z, yy, w, w, po włączeniu PlayStation 4 i w ogóle w jakiejkolwiek grze. To jest to, że każda no. gra, każdą grę masz w Full HD albo to widać, albo to, albo ewidentnie... Nie, żyleta no, po prostu wysoko To ten obraz jest mega ostry. No to, to, mhm. to, naprawdę robi bardzo duże wrażenie. To jak... Ale czy, podobno 95% ludzi nie dostrzega różnicy między 720p a 1080p. Ja jestem jedną z tych osób, która to rozróżnia. Niestety, to jest moja, <laughs> moja mhm. klątwa. Co tam jeszcze w takim razie oprócz tego e, Black Flag'a? Black Flag'a, flaga który wygląda bardzo ładnie ale wiesz, nie zadajesz kluczowego pytania, czy jeżeli miał, jeżeli jesteś osobą, która nie ma Assassin'a 4 na PlayStation 3 albo na jakąkolwiek inną konsolę i zastanawiasz się nad kupnem PlayStation 4 dla Assassin'a 4 to zdecydowanie warto. To zdecydowanie warto. To mhm. zdecydowanie zdecydowanie warto. Ja natomiast myślałem, jeżeli masz PlayStation 3, rozumiem. natomiast mhm. jeżeli posiadasz konsolę z y, wcześniejszej generacji, zdecydowanie nie warto kupować PlayStation 4, bo... Aha. Bo yy, z czystej, po jakimś czasie się w ogóle nie, już nie zwraca na uwagi na te wszystkie detale i szczegóły, które rozróżniają jedną i drugą wersję. Co z tego, że na PlayStation 4 masz no, słuchaj, miliony listków, które falują, wiesz, pod wpływem ja wiatru ostatnio, i tak dalej, i tak dalej. No. Ja ostatnio wróciłem do Assassin's Creed Revelation i yy, no, jestem pod wrażeniem, jak ta gra pięknie wygląda. Akurat może tam Istanbul to nie jest moje ulubione miejsce, takie, do którego lubię sobie takie wycieczki historyczne, wirtualne e, odbywać, ale no, czy na przykład same postacie wyglądają fenomenalnie. Szczegóły takie drobne właśnie dotyczące gdzieś tam elementów ubioru, etio, czy gdzieś w krajobrazu, czy no, po prostu tak to pięknie wygląda, tak jest to ostro gdzieś, że nie mówię, Naprawdę, sobie tutaj patrzę na to, co mam i tego ciśnienia na następną generację nie mam, bo tutaj nadal jest, potrafię być oczarowany tym, co widzę na, na ekranie. To samo z, z The Last of Us. The Last of Us, powiedzmy, przyszedłem, wyglądała ślicznie, ale jak ja niedawno sobie obejrzałem, gdzieś tam jakieś czy, czy recenzje oglądałem, czy jakiś komentarz, czy ktoś grał po prostu na YouTubie. Mhm. Że ten obraz był, prawda, mniejszy, więc nie, nie, nie było jakby ta rozdziel, jakby to było upakowane, ta, ta grafika na tym mechaniku, takim małym jak masz na YouTube, no, wyglądała tak fenomenalnie, tak rewelacyjnie, że ja mówię. Nie no, serio, nie, serio, rzecz, no, nie wiesz, potrzebujemy nowej generacji. YouTube, YouTube robi kilka rzeczy niefajnych. To jest raz, że nie wrzucisz filmu na YouTuba w 60 klatkach i zawsze masz to w 30 a dwa, mm -hmm. że jednak taką presja robi swoje i na pewno ogląda... Inaczej, oglądanie takich filmów na materiałach w sieci, na pewno można sobie jakieś tam zdanie wyrobić, ale to jednak nie jest jeszcze to doświadczenie, które się ma bezpośrednio mm -hmm. oglądanie, jednak się podłączy konsolę do telewizora i się pogra, bo ja tu miałem dowód w postaci właśnie tego asasyna, a za chwilę powiem o Killzone, bo to, to jest... No dobrze, to ja, by, ja bym chciał, bo czas na nagli... Um... Czyli Killzone, film, czyli finałowy Killzone. Shadow, Shadow Fall... Shadow. Kalzone Buraczkowane. <laughs> Kalzone z bardzo fajnym nadzieniem, ale nie do końca wypieczonym produktem. No właśnie. E, e. O, czego, o, co chodzi, o, czego? o czego chciałbyś, żebym zaczął? Chciałbym, żebyś mi powiedział, czy to jest najlepszy kalzon, jaki jadłeś. E, czy najlepszy tak zwany kalzon... Tak Ja mam... Znaczy ma mam mały leki dylemat z tym, ponieważ y, ja nie mam w ogóle w tym, po graniu Shadow Fall, jeszcze go nie skończyłem, ale z tego co widziałem już jestem projekt już pod koniec ostatnie, czy dwa, ostatnie dwa rozdziały mi zostały. Po trzech godzinach już jesteś pod koniec. No nie, proszę. po trzech godzinach, to zdecydowanie nie były trzy godziny. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest tytuł na spokojnie 8 godzin, co najmniej. Uh, uh, replay. Value jest jakiś tam, nie myślisz, że na przykład eee, mógłbyś tą grę przejść inaczej? Jest, jest, jest, na pewno. No to jest 16. Jest, no no, tak bo tam jest jeszcze multiplayer, tam naprawdę jest co robić. Ale wracając Ale do Kizana, po położeniu płytki do napędu pierwsza rzecz, która naprawdę zrobiła wrażenie, to jest to, że po chwili, po, no, po, po, paru, po paru może nie po paru, nie po paru minutach. No, można w minucie, może nawet nie, nie, nie, nie siedziałem zegarkiem. Tak. Gra jest gotowa do odpalenia, czyli tam część danych sobie konsola e, buforuje skaszowała, na, skaszowała, tak. Tak. sobie na, na dysku i można sobie z tego kilkudzona spokojnie już pograć. E, no i tu lekkie moje zdziwienie, ponieważ e, napęd, który jest e, zastosowany w PlayStation 4 jest głośny. I w momencie, kiedy ta płyta zaczyna się obracać dosyć szybko, ponieważ z tego, co pamiętam, ten napęd jest szybszy chyba, ten odczyt Blu-ray jest szybszy niż w, w trójce, no to jednak słychać, że ta, to jest najgłośniejszy element w PlayStation 4. Jeżeli ktoś myśli, że PS4 jest cicha, to ja to dementuję jakiś. PlayStation nie jest cicha, ona, ona jest przyzwoicie cicha, może tak powiem. Słychać napęd i słychać wiatraki. Jeżeli... Ile decybeli byś dał w skali od 1 do 10? Raz. Wiesz, nie decybelowej skali głośności. Nie, 40. Powiedzmy, 9 to jest stary Xbox, nie wiem, 7 to jest. Znaczy 9 to rozumiem, że to już mega głośne, tak? Nie, choć tak, tak, tak. W sensie 1 to jest. To Nintendo jest Wii. Nintendo Wii to dałbym z piątkę. Z piątkę. Tak, po, po, mhm. w połowie to jest tak mniej więcej. Mhm. W każdym razie, y, pierwsze co się rzuca w oczy, to jest. Y, no, grafika, czyli, czyli te wszystkie elementy, które w rozdzielczości Full HD robią kolosalne wrażenie. Mm. Ale Michale, podchodziłeś z lupą do telewizora, żeby oglądać piksele i stwierdzić, że tam jest naprawdę y, y, Full HD, czy zastosowali jakieś sztuczki? Chcieli oszukać Twoje ja oczy? Nie wiem, czy ja nie sprawdzam na telewizorze, jaki tryb. bo ja mam, W sumie w telewizorze można sprawdzić, czy w jakim trybie jest wyświetlany obraz. Bo na przykład na konsoli wiem, że mi się przełącza zawsze w 720 ale to też jest tak, że y, y, niektóre, niektóre gry są abskalowane możliwe, do 1080p możliwe. i wtedy jest tak. Ale to wiesz co, co nawet nie chciałem zmienić. tego sprawdzić. bo to, wiesz co, no ja widzę tego gołem To jest psuć po ilość, sobie Nie ilość szczegółów, y, jak ty przed chwilą powiedziałeś to, że odpaliłeś sobie asasyna, gdzie y, smakowałeś się każdym detalem, każdym elementem związanym z ubraniem i tak dalej, Chłopie, ty byś zwariował w takim razie przy Kilzonie. Jaka tam jest ilość szczegółów, jaka tam jest masakryczna robota włożona w to w ogóle, w kreację tego świata, to ja chylę czoła naprawdę Gorilla Games. Co oni tam mhm. zrobili w tym Kilzonie, to jest, to jest majstersztyk. To jest, to, to, to jest, ja śmiało mogę powiedzieć, jest to pierwsza gra. Ja na razie nic nie mówię o rozgrywce, bo to za chwilę o tym powiem, która mhm. nie jest taka nextgenowa. Tak, tak. Ale jeśli chodzi o oprawę graficzną, oprawę audiowizualną, to jest to nextgen pełną gębą. I to śmiało mogę, to nawet Bierz, po ustaleniu... na Nie różne gry nigdy nie były brzydkie, ja pamiętam Kilzona na przykład drugiego, ale właśnie nie wiem, to był drugi Killzone, który właśnie powalał tym, że wykorzystywali tą moc PlayStation w taki sposób, jaki wcześniej nikt nie wykorzystał, bo mhm. praktycznie większość wydawców korzystała z silnika Unreal, i te gry były bardzo do siebie podobne. To tak jakby chodziło, jakby te efekty, które można było zastosować na Xboxie 360, dostosowano też na Playstation 3, drobne różnice, yy, praktycznie niezauważalne zauważalne dla yy, zwykłego śmiertelnika, no nie, o, nie stanowiły o mocy jednej czy drugiej konsol. Skillzone yy, było tyle, że tam były te warstwy, tej grafiki, które były układane jakby... Przez to, że tam były te różne procesory, nie, tam kilka tych procesorów wcale, które mogły różne rzeczy związane z grafiką robić, tam były na przykład te mgiełki, te efekty cząsteczkowe, te rzeczy, których na przykład no, ze świecą szukać no, gra z Unrealem. A tutaj miałeś po prostu... Tam byłyś tak, takie mapy, gdzie miałeś taką delikatną, taki, taki delikatny dym, taką mgiełkę nad powierzchnią się noszącą. Mhm. No to fenomenalna rzecz. Więc tu... Y ja miałem problem z, z w ogóle z skupieniem się na grze, ponieważ po prostu... Znaczy już widziałeś zresztą parę filmów, które wrzuciłeś. Ja chodziłem po tych lokacjach i po prostu szczęka na podłodze. Co? Zwiedzałeś, taki tryb, ja miałem, turystyczny tak, się tryb turystyczny Poza tym sam gameplay tej gry, on nie jest taki napakowany tempem jak poprzednie części. to Szczerze mówiąc to jest dla mnie ogromny plus. Bo już, bo już czytałem sobie parę recenzji, gdzie padały argumenty, że ta gra jest nudna, że jest wolna, że, ta, że to tempo nie jest takie zabójcze. Ja mówię, kurczę, to jest zdecydowanie impuls dla mnie. Zresztą jak dobrze wiesz, ja jestem gościem, po prostu który spadłeś, tak zwany ja, lubię, ja, lubię ja lubię skradanki, ja lubię skradanki, ja lubię akcje, które można przemyśleć, które można jakoś zaplanować i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj zdecydowanie Killzone jest yy, inaczej, inaczej zaprojektowany niż jego dwie poprzednie części. Mm -hmm. Czy trzy w sumie, No ale to już konkretnie... Jak będziemy rozmawiać o, roz roz o rozgrywce, to ja cię zapytam, czy już rozmawiamy o rozgrywce? Jeszcze o grafice mam coś powiedzieć, no, bo tutaj no, ja mogę no z godzinę jeszcze o tej grafice mówić. No nie, nie, no, no możesz powiedzieć, jak, jakie wrażenie robią te, Aha, robi je, to miasto. Je, tak, Berlin, a. Berlin zachodni czy wschodni, tyle jest ładniejsze? E, no Wekta wygląda cudownie, natomiast e, najpiękniej wygląda dzielnica Helgan, no to Helgastur. Hel, Hel, Hel to są mhm. te lokacje, Czyli, co nie tam jest. Y, space Nazis. Tak. Y, projekty tych lokacji, w ogóle cały environment, jak oni zrobili, y, deszcz, y, wszystkie plamy wody, na przykład na, na ziemi czy na obiektach, y, rozdzielczość tekstur, wszystkie efekty cząsteczkowe. No nie, no to słuchajcie, to jest kosmos. W ogóle J.J. Abrams to tam jest razy 10. Jeszcze z tymi mm -hmm. wszystkimi flarami, odbłyskami, ilości... Jak tam spróbowałem sobie obliczyć już tak czysto technicznie ilość źródeł świateł, jaka jest na jednej mapie, na, jednej, wiesz, mm -hmm. na, jednej, na jednym ujęciu, to tam jest kosmos jakiś. Ale są w miarę... Znaczy to są w ogóle światła dynamiczne? Tak, zdecydowanie. Tam jest wszystko dynamiczne. Mm -hmm. Znaczy może wszystko, no może nie wszystko, bo pewnie tam jest mnóstwo takich efektów zastosowanych, wiesz, których y, tryb obejścia nie, żeby ten jednak procesor nie, nie był tak obciążony. Natomiast, mhm. natomiast chodząc po tych lokacjach, no widać, że tam ten świat żyje własnym życiem, że to nie jest sztucznie przyklejona bitmapa i że to, że tam się świeci w takim kolorze czy w takim, to się nie zmienia to pod wpływem środowiska czy strzelania czy czegokolwiek innego. Tam wszystko mhm. jest jakby bardzo organiczne i płynne. I to jest naprawdę robi ogromne wrażenie. Jedyna rzecz, którą bym się przyczepił, to jest to, że ta granie odsłania swojego całego piękna na samym początku gry. Bo yy, jednak ten ta wekta od yy, tej dobrej strony, czyli tego miasta, które widzieliśmy na trailerach, bo szczerze mówiąc, ja nie widziałem materiałów z tej z nas właśnie, z, żeby pokazywali te dziel, dziel, dzielnice Helgant. Tam... Ten, ten cyberko, cyberpunkowy klimat tak, się i wiesz, że nagle przechodzisz przez, wiesz, na drugą, na drugą stronę muru i w ogóle jest totalnie inny świat. No nagle, wiesz, Blade Runner ci przychodzi do głowy. No, wszystkie, Mleko na kartki, wszystkie te, Wszystkie te twoje filmy SF, które gdzieś tam z tyłu głowy wyrosłeś na nich i tak dalej, tam, tam jest tyle inspiracji, tyle nawiązań, Hmm. Takich czysto klimatycznych, na przykład jak jest jedna, są świetne sekwencje, gdzie, gdzie nie mamy grawitacji, gdzie po prostu nasz bohater lewituje w przestrzeni. No jest to widać, że ktoś siedział i, myśl, i pomyślał nad projektem nawet jednej głupiej lokacji. Wchodzisz do pomieszczenia, że na przykład źródło światła oświetla na przykład 20 lewitujących przedmiotów tylko w tym momencie, tylko w tym jednym miejscu. Bo mhm. one akurat sobie tam lewitują. W żadnym innym miejscu nie lewitują. W zdecydowanie mniejszej ilości było to z... robi wrażenie i robi klimat. Cienie, które są rzucane na podłogę i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę tam jest opat co chwilę. I Czyli pod <śmiech> nie... tym względem się postarali, żeby zrobić wrażenie na posiadaczach nowej generacji. W stu procentach. Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to, jeżeli ktoś by chciał kupować PlayStation 4, żeby zobaczyć nexgenową, początek jakby nexgenowej grafiki, bo to domyślam się, że to wiesz, to jest na razie start, nie? To... No, ale, ale wiesz co, to jest dobre, bo jeśli tutaj już zrobił na tobie tu takie wrażenie, to pomysł to będzie za rok, w następne święta, bo nie było żadnej takiej konsoli, która by już na dzień dobry miała gry tak olśniewające, że po prostu już więcej nie udało się nic nie Ale wiesz co, osiągnąć. na konsoli też to robi wrażenie, bo to słychać. Więc ta konsola się zgrzeje dosyć mocno, jak jest odpalany Killzone i, i te wiatraczki tam, tam jednak, czy tam jeden wiatraczek tam jednak sobie intensywnie pracuje. Ale pomijając to, graficznie i w ogóle pod względem wykonania gra jest kosmicznie zrobiona i koniec kropka. Tak mogę mhm. skwitować w ogóle Killzone'a. Natomiast mhm. jeśli chodzi o fabułę, rozgrywkę, to jest ani nic lepiej, co mieliśmy wcześniej z jakiejkolwiek odsłonie. Czyli tutaj nas Gorilla Games niczym nie zaskoczył, wręcz może nawet przeciwnie, ta historyjka jest... Znaczy ona jest, jest okej, okay. ona nie jest jakaś yy, wysmaczona, czy tam skomplikowana, to jest bardzo prosta historia. Aha. Natomiast yy, gameplayowo, bo to jest istotne, jak się w to gra w ogóle, jak się, jak się, jak się strzela, jak, jak się, jaka jest interakcja ze światem i tak dalej. Rewelacyjnym pomysłem jest dron, który mamy. No właśnie, bo to jest, ale to jest, to nie jest pomysł, który wprowadzili z Shadowfall. Ten dron jest w Mercenaries. A masz, widzisz, bo ja nie wiem ta... przyjemności nawet. Z... W Mercenaries masz y, tą możliwość, y, jakby wchodzenia, masz porozrzucane takie skrzynie. Zupełnie nie wiem, na jakiej zasadzie one się znajdują w różnych miejscach, ale po prostu te skrzynie, podnosząc je, znaczy w ogóle podchodząc do nich, przepraszam, otwierając je, wchodzisz do jakby takiego sklepu dla najemników gdzie wydajesz kasę, którą zarabiasz po prostu grając. No, sama, sama gra ym, jakby płaci ci za wszystko, za, za zabicie przeciwnika, za, na przykład, za za ładne zabicie przeciwnika, na przykład, wiem, strzałem w głowę, no po prostu mm -hmm. zarabiasz przy, yy, grając. I te pieniążki możesz wydawać właśnie na, na nową broń, masz bardzo dużo broni yy, i zależnie od stylu, jeśli właśnie tak, jak tu mówiłeś, grać się jako taki cichy zabójca, to kupujesz broń z tłumikiem, yy, Zakładasz pancerz, który na przykład może nie, da, nie daje najlepszej ochrony, ale świetnie tłumi kroki, że nie mm -hmm. słychać się, nie pojawia się na radarze. No i oczywiście masz, yy, nie wiem, czy to się nazywa Vanguard System, czy, po prostu, czy, to jest, czy to jest po prostu jakby nazwa konkretnego drona, ale masz właśnie te drony, które dają ci dodatkowe elementy. Na przykład jeden jest jakiś z kamerą, który yy, jest jakby też takim cichym zabójcą, który po prostu sobie lata. I możesz gdzieś zachodzić w przeciwnika i zabijać go na jakieś takie ostrza, czy jakieś tam jakieś szpikulce, którymi może bezszelestnie powalić kogoś i na ile ci energii starczy przejść do następnego przeciwnika i też go zabić. Masz jakieś tarcze, które możesz wystawiać. No to jest dokładnie nie to samo. samo. Więc tutaj, mi się wydaje, że to jest chyba rozwinięcie tego, tak. No znaczy, tak, ale tak. Ja jako urząd nie miałem przyjemności w, w zagrania w ten tytuł, więc dla mnie to była nowość i zdecydowanie to była nowość In Plus, ponieważ raz. Y żeby sterować tym dronem, który ma kilka funkcji, jedną, funk jedną, z nich, jedną z funkcji jest atakowanie podstawowe przeciwnika, czyli druga to jest tworzenie tarczy, yy, lina zjazdowa i hakowanie komputerów, czy tam innych paneli sterujących i tak I tym dronem, mój drogi, steruje się przez touchpada, znaczy wydaje mu się komendy, tryb Uy. zmienia się touchpadem. I to jest genialne po prostu, to, to jest gra, która... Ja, mnie się wydaje, że oni specjalnie to zrobili po to, żeby przyzwyczajać użytkownika konsoli do w ogóle do zapoznania się z, z takim czymś jak touchpad. Mhm. Że to nie jest ewidentnie zrobione na siłę, tylko że to jest bardzo sprytnie wymyślona komunikacja z tym urządzeniem, bo y, masz y, wybór tych trybów robisz w czterech kierunkach. A północ, południe, wschód, zachód. Y, I mhm. po prostu naciskasz, swajpujesz touchpada w tym kierunku, w którym chcesz dany tryb wybrać. I po, wiesz, po nagle, po parunastu minutach, godzinie rozgrywki, nagle ty myślisz sobie, Jezu, kochany, przecież jakby tego touchpada nie było, jakby, jakby to można było rozwiązać, nie? Po prostu nagle no. to już staje się tak naturalnym elementem całego gameplayu, że to sprawia Friday, i to naprawdę zarąbi z tą frajdę. Przełączanie, swajpowanie tego touchpada i zmienianie te tryby, e, e, zmienia tych trybów tego, tego, tego, tego. Drona. Użyję tego magicznego słowa, Michale. Nie wiem, czy chcesz go użyć, ale użyję go. Game changer. Game changer, tak. Ale to taki small game changer, ale bardzo miły. Znaczy to, to mhm. jak, tak, jak, tak jak powiedziałem, nie jest nie to... Małymi kroczkami, jak to się mówi, Bo yy, na przykład w asasynie. tutaj wrócę na chwilę do Asasyna, bo Assassin też mnie miło zaskoczył tym, że e, klikając touchpada otwieramy mapę. E, a mapą, mój drogi, posługujemy się właśnie jak na touchpadzie na, na laptopie. Czyli sobie jeździmy po mapie, zaznaczamy sobie, gdzie mamy, gdzie mamy wyznaczyć punkt swojego. robisz, kilku. pinchujesz, szczypiesz? Tak, i tak, i jest pinch, zoom, pinch to zoom jest, wszystko jest. Więc y, tu zdecydowanie to, jak teraz będę, pewnie wrócę do trójwersji y, na PlayStation 3, no to jest tutaj już udręka, gdzie mhm. trzeba jednak ten selek wcisnąć, tymi przyciskami sobie zoomować, odzoomowywać, a tam wszystko się robi naturalnie jak na, no jak na tablecie, mhm. więc to jest naprawdę super. No ale wracając do, do tego drona nieszczęsnego i, i Shadowfalla, to jest na pewno bardzo fajny dodatek i coś, co zmienia jakby podejście do rozgrywki. Czyli ja sobie planowałem tak, żeby dronem zaatakować z tej strony, zresztą wysłałem też filmik taki, gdzie, gdzie na przykład korzystałem, z, specjalnie nie wypuszczałem drona w ciemnych korytarzach, żeby przeciwnik mnie nie widział. Tylko mhm. zachodziłem tak przeciwnika, żeby tego drona wypuszczać w ostatniej chwili, żeby atakował tego przeciwnika. Więc y, naprawdę tutaj jest kupa zabawy, bo Gorilla nas przyzwyczaiła do tego, że jednak sztuczna inteligencja w ich grach stoi na no, no, wysokim poziomie i oni naprawdę robią fajne rzeczy na planszy i, i potrafią zaskoczyć, ba, na wyższym stopniu trudności, jak próbowałem sobie zagrać, jest bardzo ciężko. To, mhm. to, są, to są już w tym momencie takie historie, że nagle ci przeciwnicy z tarczami się pojawiają, gdzie Zneutralizować takiego przeciwnika jest bardzo ciężko. Trzeba tego drona wypuścić, albo na przykład użyć jakichś specjalnych granatów, żeby ogłuszyć tych przeciwników. No, tutaj w tym momencie dochodzimy do meritum sprawy. Jak historia Killzona nie jest jakoś mega rewelacyjna, to nadal ten gameplay mamy bardzo ciekawy. W sensie mhm. czystej potyczki z przeciwnikiem. I jak do tego sobie dodamy genialną grafikę, genialną oprawę, yy, no to nam wychodzi taki, taki tytuł na siódemkę. Spokojnie. 7, 8, według mnie spokojnie, bo to nie jest jeszcze taki mega... takim mniej jak na, na Jak na tytuł startowy to jest o Jezu, to jest, to jest super tytuł startowy. To jest chyba najlepszy tytuł startowy oprócz Asasyna, który nie jest NEXGENową, gram, podkreślam, yy, według mnie. To jest nadal jeszcze tak pomiędzy. To tutaj to jest pierwszy tytuł, który pokazuje faktycznie drzemiącą moc tej konsoli, którą mam nadzieję Second sam już niedługo pokaże i kolejne inne tytuły. Mhm. A teraz chyba jedyne gry, jakie będą wychodzić, to pewnie jakieś Niezależne albo w PlayStation Store. A sobie jakieś takich dużych ci. tytułów y, chyba nigdy nie jakie będzie. Jakieś tam dwie pierdoły były. Widziałem, czy może, że trzy takie tytuły w tych... Y, y, y, nawet do kupienia w psn nie tam był Train dwójka, no ale to są Starocie i jakieś tak. dwa tytuły, których kompletnie nas nie pamiętam i to były jakieś właśnie indyki. To powiedz mi, Michale, w takim razie, podsumowując twoją przygodę, to już kilka dni z PlayStation 4, jak czujesz się, już będąc, już nie jedną nogą, ale obiema nogami, ob, ob, obiema nogami, ob, obiema rękami w nowej generacji? Nie, nie, nie powiedzieliśmy nic o tych nieszczęsnych awariach, które zalewają internet. Te awarie, <śmiech> dopóki nie będziemy mieli tak naprawdę jakichś takich konkretnych informacji które będą nam mówić, że te awarie się dzieją z tego i z tego powodu, tak jak na przykład było w przypadku PlayStation, e, przepraszam, nie PlayStation, tylko e, z 360, gdzie po prostu konkretnie e, wyjaśniono, ktoś po prostu zbadał i stwierdził, że przyczyna techniczna leżała w tym i w tym, I z, przy, ze względu na zastosowanie mhm. tego i tego i to było nieuniknione. E, w sensie, naprawdę tych takich konsol, które przetrwały do tych czasów naszych, bez awarii, jest tak niewiele, że niektórzy tam, wiesz, mogą się chwalić tym, że mają, ale ja, ja osobiście nie znam nikogo. Ja się pochwalę. Mi się jeszcze nic nie zapytało. Ale, ale ty nie kupowałeś w dniu premiery tej nie. konsoli. Ja ale byłem, słuchaj... Mo... A ja, mam, ja miałem konsolę, która była kupowana w, w, w roku wydania. Ale nie? Xboxa tam... czy PSa? Xboxa. Xboxa. PS no. zaczyna mi szwankować, bardzo głośno chodzi o mechanizm e, właśnie odczytu płynem, bo zaczyna mi rzęzić. Mm -hmm. I obawiam bo się, że... Bo masz nie? Trójkę. Tak, że to się skończy prawdopodobnie wymianą lasera, czy tam, nie wiem, jakaś silniczka, który tam tym laserem jeździ, bo no, zaczyna to być bardzo irytujące i, i coraz głośniejsze. Ja już tylko, na szczęście nie rysuje mi płyt, ale, ale to jest jakby, nie wiem, jeden krok od takiej No Nie nie kracz, rysowanie płyt no, to nie... już jest, wiesz. No, ale mnie podobno właśnie Xbox rysuje one. Ale to są właściwie wszystko rzeczy, które się zdarzają. Tak mi się porysowała płyta. Pamiętam w moim Xboxie pierwszym, którym kupiłem nie tym Slimie, tylko tym wcześniejszym, tak. zrobiłem jedną rzecz, że postawiłem konsolę pionowo. Pionowo. I włożyłem płytę z. Na szczęście to był jakiś Badziewie, nie pamiętam co to było. Crackdown chyba. Mhm. Jakie Badziewie, Ale tu... no, no tak, zapomniałem, że tu wielbiesz Crackdown, przepraszam. No to dla nie mnie, wierzę, mnie to było ale to nie jest Badziewie, super kawał. Ale na te czasy, kiedy ja kupowałem Xboxa, to już był mocno leciwy tytuł i jakoś mnie nie. Jezus, nie chcę wschodzić w ten temat w ogóle. Wracając do płyty, włożyłem tą płytę, po prostu nagle konsola wydała jakieś straszne dźwięki, wyjąłem płytę i zrobił się taki wspaniały okrąg na płytce wyrzeźbiony, no i płytka była już zupełnie do wyrzucenia. Tutaj mm. mam nadzieję, że tego tej sytuacji nie będzie z, nowymi, z nowym, z nowym PS-em, bo, bo już tam gdzieś czytałem, że też są problemy z napędem, ale na pewno wiesz, po otwarciu konsoli, po postawieniu jej w centrum domowej rozrywki na pewno masz takie uczucie, że się obchodzisz tym jak z jajkiem. Jednak. No no przynajmniej tak, przynajmniej ale w momencie, kiedy jest... oni musieli w bardzo krótkim czasie wydać tyle tych konsol, z, z, nie wiem, złożyć je, te, no to wiesz, oni to robili na szybcika. Te quality assurance, mhm. ta QA może nie było aż tak dokładne, jak, jak powinno być. To się oczywiście zmieni, kiedy to tempo będzie mogło jakby troszeczkę przystopować, to takie agresywne, szybkie. Te, te konsole będą mogły być produkowane, wiesz, bo każda konsola jest produkowana nie w jednym miejscu, tylko w kilku miejscach, w kilku fabrykach. Czasami się, wiesz, trafia lepszy, czasami gorszy sprzęt. Czasami chińskie rączki mają gorszy dzień lub lepszy. Tak, czasami, ja, ja na przykład pamiętam, że Xbox ten oryginalny gdzieś tam był i w Meksyku skręcany, i tu, i tam, i jakby właściwie to wszędzie, wszędzie mogłeś trafić na konsolę po prostu z każdego zakątka, gdzie się produkuje takie rzeczy. Mhm. Ale... Y ja bym się na razie nie obawiał tego, że jakieś pojedyncze awarie są. Tak, tak, bo Dobię to jest kwestia tej statystyki teraz. Wydaje mi się, że to jest tak. hype teraz, to jest normalne, że, że po prostu ludzie robią no, ludzie robią po prostu histerię no. z tego i... Tak, a to są możliwe, że jeśli że ma coś wyjść, to... jeśli ma być jakaś usterka wada fabryczna, która po prostu zawsze ma się zdarzyć albo w większości przypadków się zdarzy, bo jest jakaś wada konstrukcyjna, to to wyjdzie. to jest gwarancja. No. Tylko, że jest właśnie gwarancja, to po pierwsze, a po drugie yy, yy, naprawdę nie można po prostu się za bardzo przyjmować, bo człowiek się po prostu, wiesz, będziesz jak z tym, jak z jakim się obchodził, a i tak to się stanie. Aha, jeszcze jedna istotna roz... informacja. Zaproponowano mi za dodatkową opłatę 300 zł, jest, Sony Dożytnią daje pakiet 5 gwarancji yy, na konsolę PlayStation 4. Dostajemy od Sony. Znaczy ja pamiętam, że... To Czyli jest to jest cena gwarancjony... jednej gry zwykle takie gwarancje się sprzedawało do takich e, rzeczy, które są ze szkła, np. przykład e, iPhony, iPady. No tak, no to jest, to jest dokładnie wyegzekwować... na takiej zasadzie Apple Care, nie? To jest dokładnie tak, to tak, samo. Tylko, ten... tylko wiesz, o ile Apple, e, jeśli bym miał taką bezpośrednią Apple kupić gwarancję, gdzie mi tam wszystko zagwarantuje, na od nieszczęśliwego upadku na ziemię, na beton, to, e, to okej, okay. ale wszystkie inne firmy, czy szczególnie sklepy, ja wiem, że na zachodzie mniej więcej to jest tak, że oni sprzedają te gwarancje, ale to jest tak, że oni biorą od ciebie tę konsolę, dają ci nową, a tamtą odsyłają jako z ustarką do, do, do producenta i oni się tym nie przejmują tam, gdzie jednak liczy się, wiesz, każdy sprzedany egzemplarz, jak to jest w Polsce, no nie? Czasami ci butów do reklamacji nie wezmą, no bo panie, no pan nosił te buty. Wiesz, się ale się dlatego, że ale poza mało. Nawet nie ma jakby ten, wiesz, wola, wola sprzedawcy była bardzo yy, in plus dla klienta, no to wiesz, nic wyżej, wyżej nie podskoczy. No po prostu no, nie ma konsoli wiesz, to my najbardziej w ś... Tak, ale a propos tych ilości tych konsol, bardzo mnie śmieszy, yy, śmieszą te komunikaty, ile się konsol sprzedało i okazuje się, że w ogóle tu i milion się sprzedało i one, i milion się PS4 sprzedało, i tu miliard się Call of Duty sprzedało w jeden dzień, co się później okazuje, że tak nie do końca z tym jest, ale już wiadomość do mediów poszła, już tak naprawdę wszystkie te głównonurtowe media, które nie zajmują się grami, już żyją tym, że, że miliard sztuk gry, no po prostu kosmos. A no, problem jest z tym, jest... że sprzedałoby się dwa miliony albo trzy miliony, jakby ich zrobili tyle. Bo takie było zapotrzebowanie, a że nie zrobili, to się nie sprzedało, to więc czym się tu fajnie? Wchodząc, fajnie, tak że sprzedaliśmy wszystkich, które mieliśmy. z streama na z poziomu konsoli, można łatwo zobaczyć ilu jest zawodowolonych użytkowników z posiadania konsoli PlayStation 4. No teraz teraz wszyscy będą spamować Aha. Skydrive, Twitcha, nie wiem Facebooka. No, Michale, to jest genialne, więc... ale powiem Ci, że to jest jedna z najbardziej zajebistych rzeczy w tym momencie w PlayStation 4. Ja się zakochałem w tej funkcji, to jest tej funkcji Shell. To jest świadomość tego, że w każdym momencie Twoje rozgrywki możesz zrobić zrzut ekranu, po prostu tapując dwa razy, naciskając tak. dwa razy przycisk szer, bo tam sobie może zdefiniować, Welcome jaki gest chcesz. 1999 Albo możesz PC. sobie usta ustawić po prostu start klipu od tego momentu, bo tam konsola tak. nagrywa cały czas te 15 minut, ale de facto masz możliwość też żeby nie edytować tego, wiesz, tego, filmu, gdzieś tam szukać tego fragmentu, zawsze można przed jakąś sekwencją sobie, tak jak ja zrobiłem, szybko w, po prostu po, poinformować konsolę, tak. że od tego momentu proszę cię nagrywaj mi materiał wideo. I że ale potem obsługa ty... jest genialnie, banalnie prosta. Ale możesz na przykład nagrywać dłużej niż 15 minut, ale nie, że na przykład na Twitcha streamować, tylko czy na nie, przykład nie możesz. Wiem. Sobie... Ja miałem najdłuższy klip 13 minut. Szczerze mówiąc. I... Czyli tak na krawędzi balansowałeś. To jest pojęcie, że to jest kupa materiału. To 13 minut rozgrywki to jednak jest trochę. Więc, mm. więc yy, też, żeby, żeby nie podpadali w jakąś yy, paranoję, bo ta konsola ma ograniczoną pojemność jednak tego dysku i wyobraź sobie, że masz yy, sporo tych tytułów już pościąganych i ona, yy, konsola zakłada osobne katalogi dla każdego tytułu z tymi materiałami. Więc wiesz, jak ona ma mm. rozgrywać 15 minut ci z każdej gry tak bez twojej wiedzy, no to wiesz, nagle się z tego robi tak. No kawałek, kawałek miejsca na dysku, więc to mhm. jest ja domyślam się, wszystko przemyślane. Nie, no tak w tym sensie bez twojej wiedzy to, to ja bym tak nie chciał, żeby, żeby tak robiło, bo ten dysk jednak to jest tylko pół terabajta, ale po prostu mieć taką możliwość, że nagrywasz te filmy, ale żeby je też można było gdzieś przerzucić. Ja z tego, co wiem, to jest chyba problem, że nie podłączasz już USB, no, memory sticka, nie przerzucisz tego. Sam, sam chciałem nie. sobie te materiały gdzieś zrzucić, nie, ale no... Jeszcze je sobie tutaj ewentualnie szybciej przekompresować na komputerze, prawda? Żeby konsola no. mi tam w tle tego nie robiła, no ale niestety nie ma takiej opcji na razie. Na razie, mam nadzieję. Czyli ja liczę na to, że wprowadzą to, że. No oczywiście, no to mówię. Kiedy będzie na przykład ta konkurencja rzeczywiście działała, bo ona działa między One mhm. a PlayStation 4, ale na poziomie właśnie tego, która osługa lepiej pozwala steamować rozgrywkę, albo nagrywać, nie wiem, w swoim, w swoim właśnie, w swoje najlepsze momenty mm -hmm. i puszczać je w eter, która będzie najlepsza, no, no to też wielu ludzi może się zdecydować. na przykład nie, na kupno tej, a nie innej konsoli, właśnie na to, że chcą zasmakować tego, co z czym znaczy żyje właśnie to, na, ten bogaty internet, na czyli że Na pewno teacherze. czuć, że jak się uruchamia PS, a jak się jednak spędzi z nim trochę czasu, to to tak jak już powiedziałem na sam początku, że tak czuć i widać, że jest to konsola zaprojektowana dla graczy. Pewnie to wszystko jest kwestia update'u, oprogramowania i tak dalej, i tak dalej, żeby te wszystkie dodatkowe funkcje nam doszły, bo PSN świeci pustkami, tam żadnych aplikacji nie ma, nic, nic dodatkowego i tak dalej, jak mamy w tym momencie na trójce. Więc teraz jak mi zadać pytanie, czy ja bym komuś polecił w tym momencie kupować, w ogóle jak podejść do tematu zakupu PlayStation 4? To jest to bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Bo tak, ja dla osoby, która chce zobaczyć sobie, znaczy zobaczyć, chcę poobcować z tym z tą nową generacją i faktycznie zastanawia się tutaj, czy jest w sytuacji takiej, że ma może kupić konsolę, a nie ma, nie ma trójki. To powiem Ci, że ostatnio mówiłem, żeby kupować trójkę, a ja bym się tu jednak zastanowił teraz. Poważnie mm. jednak. że, że... Fakt, faktem fakt, jest, tych typów to tojca... inaczej. Zróbmy to inaczej, zróbmy to tak modnie, jak to się robi właśnie teraz na, na, na serwisach z grami. Wystaw ocenę Od 1 do 10 PlayStation 4. 8 na 8, 8 mocne 8. Mm -hmm. A... no, czyli to jest. Mocne 8, 8 ale pomijając pudełko i headset. <laughs> headset, bo headset Ja nie chcę ja, ja, ja nawet wolałbym, żeby... to. Tego... szynach ze względu na pudełku Ej, i headset. Stary, ja bym wolał, żeby tego headseta nie było w ogóle w tym pudełku, żebym ja w ogóle go nie oceniał. Wiesz, żeby... Dajcie spokój z tym headsetem, już, ja już sobie coś kupię lepszego. Już nie w takim dodajcie. razie, dobra, dobra, bo jeszcze nam Sony nie zapłaci za tą reklamę tutaj PlayStation 4. Wiesz, jak to jest, no nie? To Ale jak ktoś, ma, jak ktoś ma trójkę... Yy... To może sobie spokojnie, ktoś może spokojnie poczekać do jeszcze dwóch, trzech tytułów, które pojawią się w połowie przyszłego roku, ponieważ i do tego momentu Killzone stanie je do jakichś groszy i wtedy spokojnie będzie mógł sobie odświeżyć ten tytuł. Assassin'a może spokojnie ogrywać na trójce, ponieważ yy, pomijając wyższą rozdzielczość i lepsze tekstury, wrażenia z rozgrywki są identyczne, to jakoś nie jest to game changer jakiś wielki i ten nie jest next game game, według mnie. I tyle. Nie ma nic innego poza według mnie poza Kilzonem w tym momencie, o, nie ogrywałem Battlefielda, więc nie wiem. Ale y, ogrywałem Battlefielda, powiem Ci na PC cie czwórk, y, y, czwórkę i jak sobie porównowałem grafikę z y, wiesz, no tak no, pooptowałem sobie z jednym i drugim tytułem, no to ja mogę śmiało powiedzieć, wiesz, że no to, to, to już mamy tą jakość, no na konsoli. No tak. No to czyli jest czyli dokładnie. Pozytywnie. A nawet mi się Killzone 100 razy bardziej podoba niż Battlefield czwórka. No tak. proszę, nie Czu, czekaj, bo zaraz zejdziemy tutaj na zawał, jak tak mówisz że są ładniejsze od Battlefield Ale to, wiesz, to jest W DICE stracą posady ludzie. Single playerze, single w Szwecji już jest tak zimno. Wiesz, będzie jeszcze zimno, bo zimnie bo odetną mi ogrzewanie. A multiplayera on tylko znałem przez pół godziny i, i tam widać, że tam już graficznie nie jest taki wypas jak w Battlefieldzie, znaczy, ale... ja widziałem ki multiplayer Killzona i on wyglądał na mnie gorzej, Naprawdę gorzej niż w poprzednich częściach. Ale on gorzej wygląda. To ja to ja mówię to z czystym sumieniem. że jest po prostu multiplayer niedopracowany. Widzę, że czyli... oni tam chyba to go tak na ostatnią chwilę robili. No dokładnie. Ech, panie, panie. Kącik kulturalny. To co? Żeby y, zakończyć kulturalnie, y, jakiś kącik kulturalny? Polecimy jakieś dwie rzeczy? Bo ja tylko chciałem powiedzieć, że fajną książkę czytałem i fajny film widziałem. A ja, No to tam słucham. Wiesz, to ja już tyle się film... już że już mnie wiesz. Słuchaj gabinet. To ja tak powiem, że film, który widziałem, który jest bardzo ciekawy, to jest dla kinów, do fanów kina akcji, e, którzy, którzy cenią sobie e, takich gwiazdorów e, jak Arnold Schwarzenegger. E, no to właśnie polecam z nim film e, The Last Stand. Nie wiem, czy miałeś okazję... To jest tam, gdzie on jest e... szeryfem? Tak, widziałem. tak, tak, tak. Widziałeś. Jest świetny, jest po prostu, to jest taki trochę jak ten Rambo nowy, gdzie po prostu flaki wyskakują, A tam wiesz, nie Arnold ma żadnej... sam paroduje, nie? W jakim tam stopniu? Znaczy, to, to co, no... znaczy, o tyle on paroduje siebie, że on jest... Z legendą jakby Arnolda on jest Stary Człowiek i może no, nie? No. To, jest, to, to jest to, że on jeszcze nadal... Pokazuje, że jestem stary, ale mam parę. No, on tam po prostu robi rozpierduchę naprawdę. Zresztą w ogóle ciekawy tytuł jest Polski tego filmu. Ja nie wiedziałem do, do, do, do tego momentu, kiedy sobie zacząłem googlować, jak, wygląd jak, jak wygląda prawda, sprawa właśnie wydania tego filmu w Polsce, to on się nazywa Likwidator. I nie wiem dlaczego The Last Stand zrobi na Likwidator, bo on, on tam nikogo nie likwiduje. On jest gościem, który jest takim no już w kwiecie wieku można powiedzieć, że dawno po... A to po, nie tak, był tak, segalem być... przypadkiem filmu Likwidator? Nie, nie. To mówisz że liberator, Czyli Under Siege. Under Siege tak. E, tak. to jest świetny film w ogóle, genialny moim zdaniem, ale to zupełnie inne. Tutaj po prostu on jest szeryfem małego miasteczka. Ale właśnie, ale to jest dobre porównanie. Popatrz sobie teraz na Segala, czy w sumie to już nic nie kręci, ale co kręcił przez ostatnie lata jako ten... Segal, ale Segal nie, nie, miał, nie, ma, nie miał tej przerwy tam, nie wiem, ośmiu czy tam iluś lat na bycie gubernatorem jakiegoś stanu nie w Ameryce. A, I gwiazdą przecież... muzyczną przecież, nie? Przecież Segal koncertował. Znaczy, Segal w ogóle, ja, ja go się bardzo lubię. Segal Blizzman. to jest y, y, Steven Seagal, tak chyba się mówi, Tak, nie, Steven, Steven, Seagal, Steven tak. dla przyjaciół. Y, on jest y, niesamowity w czym co robi, oprócz tego, że jest kiepskim aktorem. No, Ale jeśli chodzi. Tak, on wiele lat spędził w Japonii, więc y, płynnie mówi po japońsku. Więc to robi wrażenie, wiesz, że, że już wiesz, że ma, nie masz do czynienia z jakimś tam chłopkiem, roztropkiem, który umie się tylko bić i, i jakoś tam, nie wiem, jakby młody to trafił na ekrany i jakby żyje z tego, tylko on coś tam sam To Przecież te wszystkie Ta. filmy, które ostatnio... Na, no on wbierze, te prze... filmy na potęgę. Tam, on po to prostu on jest producentem tych filmów, czy to jest biznesmen. No, mówi no, maker, po prostu wkłada, wiesz, film akcji, tutaj ma tylko twarz pokazać, tylko że yy, Arnold Schwarzenegger nadal jest jakby w formie. No wiadomo, że to ciało już z takiego 60-letniego mężczyzny, to ono nie jest takie taki jeden. To nie jest ten tam sprzed 30 lat, który miał po prostu biceps jak my dwa uda, no nie? Więc to jest inny rodzaj. Pewnie biceps ma teraz taki sam, tylko że tkanki Ostatnio widziałem jakiś magazyn, tak, ostatnio widziałem jakiś magazyn dla kulturystów, w którym Arnold Schwarzenegger jest redaktorem, chyba tam Executive Editor, czyli Executive Chief Editor, nie? czyli taki wykonawczy redaktor naczelny. Czyli taka po prostu, wiesz, kwiatek na korzuchu tego magazynu, żeby po prostu mogli jakby sprzedać więcej kopii, bo... bo... Arni coś tam się wypowiada, czy coś na coś ma wpływ, ale generalnie on tam jest pokazany w kilku takich scenach, gdzieś tam coś, jakąś tangę trzyma i tak dalej, to, te, to ta rączka widać że już jest taka mniejsza, dużo mniejsza, A, bo są to jest też Podtrzymanie skontrastu... legendy, podtrzymanie wizerunku. Co, tak, ale skontrastowane są te zdjęcia Arniego dzisiaj z tym Arniem, właśnie jak on był tym Herkulesem. No Kiedy był życie, po prostu no wiesz, ten mistrz, to, to, to, On miał łapę taką. Jak można chłopa porównywać, który miał... Ale wiesz... nie, to nie było tak porównywane, że wiesz, tu jest jego ręka, tu jest jego ręka, tylko po prostu widziałeś go na tych starych zdjęciach i na tych nowych zdjęciach. I to była różnica kolosalna. Ale nie, w tym filmie on właśnie gra takiego już troszeczkę zmęczonego życiem, wiesz, takiego szerefa, który gdzieś tam przez wiele lat był takim gliniarzem, który zawsze gdzieś ryzykował życie, tam walczył z gangami narkotykowymi i tak dalej. A ta scena otwierająca, na jest... tym parze na początku pokazuje go takiego już mocno zmęczonego. Tak, z w po prostu. <laughs> nawet mi się nie chce skarpetek zakładać, no, że dokładnie. jestem tak zmęczony, po prostu mam, nie wiem, tak miał zakwasy, jakbym coś robił, czy nie wcześniej, nie? Ale widać, że po prostu, no to jest ten stary, dobry Ernie, no nie? Eee, A reszta filmu to jest taki typowy hollywoodzki, eee, taka zlepka motywów, które muszą być w filmie. No nie jest w to. Nie, nie, są postacie komediowe, na kido, na jest, jest, jest dramat, jest zdrada, jest jakiś twist, eee, jest dużo akcji, oczywiście krew się leje na potęgę, strzelaniny są bardzo naturalistyczne. No tam, e, tam już kamera nie, nie odwraca się, kiedy wiesz, ktoś z Kolta przeszywuje komuś, nie wiem, czaszkę. Tam po prostu jest dziura, wielka krew tryska i... i wiesz, no... Damian, my to już jesteśmy stare dziady i, i w, nas, w naszych czasach to kto był przecież? był, y, Bo wiesz, ja, ja bardzo, bardzo lubię Arniego i ja w ogóle lubię filmy, w których... No bo wiesz, ja, ja mam miłe wspomnienia w ogóle z, z obcowaniem z, z tym kinem, kiedy byłem po prostu małym, małym chłopakiem, nie? kiedy się oglądało mhm. czy to Arnolda, czy to Stallone, to były właśnie te czasy, kiedy, kiedy te ikony powstawały, prawda? Z kin akcji, tak. nie? Natomiast jakbyś teraz miał wymienić aktorów, którzy tworzą właśnie takie kino i tworzą tych super superbohaterów, dlatego już teraz jest na pęczki, ja już w ogóle się nie łapię w ogóle, kto tu jest, kto tu jest taką ikoną. Znaczy, wiesz co, bo dawniej da było tak... Win Diesel? Że ci aktorzy... Nie, nie, znaczy tak, znaczy, ale Win Diesel jest, jakby zahaczał te, te światy jeszcze, powiedzmy, znaczy jego kariera tak naprawdę zaczęła się na początku y, y, roku 2000, ale nie, y, jakby gdzieś tam jeszcze w tym stylu to jest ta gwiazda typu takiego, że, że on się nie wypala. On nadal jest popularny. Y, bo, bo teraz jest tak, że zwykle jakaś gwiazda... Y, nie wiem, tak jak Tobey Maguire. No dokładnie. Jak on grał, grał w kilku filmach ze Spider-Manem, to on był na topie. Kilka dobrych filmów miał takich nie, nie super bohaterskich, ale później jakby, wiesz, on znowu zniknął z tego, z tego, z tego pierwszego planu. On przestał być tą gwiazdą, która powiedzmy sprzedaje film. A Vin Diesel nadal nie, nadal, wiesz, Vin Diesel jest w ogóle z najpopularniejszych osób na, na Facebooku, jeśli chodzi o, to, o tam liczbę lajków na profilach i tak dalej, mam jest 50 milionów. Czyli karierka, no, czyli karierę robi w sieci. Tak, ale on jest to jest to, jest, to jest mega sympatyczny człowiek. To jest jest yy, taka dusza, wiesz, jak na Facebooku widzisz, co on tam daje, jak te fotomontaże robi, on pisze te swoje wiersze, wkleja je w Photoshopie do jakichś zdjęć, gdzie jak po plaży. Wiesz, on to czy on to robi czy ma ludzi od tego? Nie, no on to robi, bo to widać, że to jest po prostu takie kurde pocztówki z lat 70., no i można powiedzieć, no nie tylko że sklejone właśnie na Photoshopie, więc jakby, wiesz tam. W, no, nie, no musisz to zobaczyć, nie jesteś nawet psuć zabawy z oglądania e, arcydzieł e, wina, wina Diesla. Ale czyli, czyli wniosek jest taki, ale, że a... siła, siła tych gwiazd i siła Arniego tkwi w historii. No tak, tylko że ja na przykład nie widzę, żeby ci, ci gwiazdy. Bo patrz, pamiętasz, lata 80., 90. Te... Wszyscy, wszyscy ci aktorzy z the expendables, tak? Czyli właśnie Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. No to tak jeszcze kilku, no to przecież Bruce Willis. Tak, to no, Lurgen to byli aktorzy, którzy no z tego czasu te filmy z nimi to zawsze było takie męskie kino sensacyjne. No i te filmy się sprzedawały. Szpagat, i przecież. Szp no i teraz stulecia, wiesz, no tak, Van Damme wrócił do, do, do, do, do powiedzmy na, na pierwsze strony, właśnie dzięki Szwagatowi, którego nigdy nie, nie przestał robić fenomenalnie, ale z nim jest, no, taka kwestia, podobno jak z sigalem, że przez wiele lat, właśnie te początki lat 90, lata 80, to oni, oni byli w tych najlepszych filmach takich, które nam też zapadały, no nie, sensacyjnych, i oni byli gwiazdami. I z czasem, prawda, no, coraz gorzej, coraz gorzej jakby im, im, im szło, ale zobacz, że oni nadal kręcą filmy. Na znajdziesz znaczy, jakiś akurat, film wandamem. Akurat z... akurat z Wandamem to była taka niezbyt ciekawa historia, bo naprawdę on miał poważne problemy nie tylko ze zdrowiem, żonę, ale z, on miał problemy psychiczne, on miał problemy z alkoholem, z narkotykami przez długi okres i tak, de facto de nie? facto y, jego kariera i to w jaki sposób ona się potoczyła do dziś dnia. I że teraz próbuję z tego wyjść w jakiś tam sposób, no to on jest sobie sam winny tylko i wyłącznie, bo on mm. naprawdę miał mnóstwo ofert i mnóstwo ciekawych propozycji na zagranie w wielu, domyślałem się, w, w istotnych filmach na tak. w tam, w tamtym okresie, ale niestety no, woda sodowa uderzyła mu do główki. Jakby jakbyś chciał zobaczyć, tak, jakbyś chciał zobaczyć naprawdę dobry film z Van Damme, to jest yy, niedawno wydany, jakieś 5 lat temu właściwie. JCVD. Tak, tak, to widziałem oczywiście. No to, jest... to jest rewelacyjny film, to nie ma nic, spu... w ogóle Ma otwarcie ma genialne. No, otwarcie jest oczywiście takie typowe, że myślisz, że kolejny film jest z Van Damme, zresztą to jest to jest jakby taki, taki gra konwencją, taki taki, taki pastisz, śpiewanie się z samego siebie, ale później to jest jeden z, naprawdę z fajniejszych filmów, jakie widziałem. Naprawdę jest taki jeden z lepszych filmów, gdzie on właściwie gra tam samego siebie, więc to jakby to jest dodatkowe dno. To jest taki trochę komentarz, oczywiście z jakimś tam przymurzeniem oka, do tego, co go w życiu spotkało, jak to wygląda, bo do tam to jest. To taki nawet, rachunek sumienia był, to jak oglądało. Tak, film. ale tam jest świetna scena, kiedy on ym, rozmawia ze swoim managerem i yy, na temat jakiegoś filmu, który, który ma yy, który ma wystąpić, i okazuje się, że role mu podebrał Steven Seagal. I do tego jeszcze zdecydował się dla tej roli obciąć kucyk, więc też już w ogóle skandal, nie? Że, że nikt nigdy zabrała. nie obetnie kucyk. On je cały tak. z przodu, ale kucyk zawsze będzie. To jest. No nie, ale nie, no, no i będzie miał piękny brzuch, bo już też jest, no tak, tak. To jest charakterystyczna Tylko, że jak... rzecz, że Van Damme trzyma kondycję, nie? Jest nadal taki żelazny, ale jednak dobrze zbudowany, a Seagal, no Stary, to jak też dobrze, i... Jak dobrze wiesz, yy, to Styl walki, który, który, który posługi, posługi, posługuje się do dziś dnia, posługiwał się Segal, to jest Aikido. Aikido to jest tak specyficzny styl walki, który, w którym wykorzystuje wykorzystujesz siłę przeciwnika. Siłę tak? przeciwnika I tak. de facto yy, ty nie musisz być Że jakoś mega rozumiem, o co się chodzi. Po Im Segal jest słabszy, grubszy i w ogóle ten, tym ma większą przewagę na przeciwnikach. Jego potencjał rośnie, więc wiesz. Tak. <laughs> mhm. No tutaj nie ma... Yy, praktycznie walki żadnej, oprócz takiej jednej sceny, gdzie tam się okładają, ale to jest bardziej wrestling niż, niż, niż jakieś walki to jest, to jest dużo strzelania. I obsada w ogóle w The Last Stand, czyli w Liquidatorze, jest bardzo ciekawa, bo tam oprócz Arnolda Schwarzeneggera gra na przykład Forest Whitaker. Czy Whitaker, jak to się mówi, no. No. tam gra agenta FBI, który, któremu ucieka więzień, który właściwie no to była jego, jego droga, prawda, na szubienicę, czy tam no to nie wiesz. więc jest tam parę ciekawych, naprawdę aktorów, którzy, którzy tworzą, e, e, m, ja bardzo lubię, nie wiem, czy, czy kojarzysz tego aktora, na pewno kojarzysz go z twarzy. Luiza, to, z Luisa Guz, Guzmana pewnie. No to, tak, to jego tak, no jego twarz jest tak charakterystyczna, charakterystyczna, on zawsze ogran, gra to samo. No, moja to moja gra. ulubiona rola to, jak on, nie wiem, czy widziałeś Anger Management. Pewnie, tak, to jasne. tak. Z, z Nicholsonem. Właśnie on tam grał jednego z tych, tych, tych, tych którzy mieli problem z, z kontrolą, <laughs> prawda, emocji. Ale Peter y, Stormer eee, Nie kojarzę, musisz mi teraz coś... On, on jest taki bar to jest bardzo charakterystyczny aktor, jeśli chodzi o... A, o już wszystko i... wiem. To jest ten gościu, co ruski gra zawsze. Tak, on zawsze jakiś ma... On taki... w Fargo grał y, ruska, nie? Tak. Tak, bo on w ogóle jest Szwedem, ale ja zawsze byłem przekonany, że on jest jednak Amerykaninem, tylko gdzieś tam zawsze gra takie charakterystyczne role, no bo ma, on jest goście, no, Trafi no, specyficznie właśnie aktor. gdzieś ten akcent na światło. No, ale on jest, on jest genialny. To jest taki jeden z tych aktorów, który po prostu, jak wiem, że on jest w filmie, no to już ten film nie może być taki naprawdę kompletnie zły, bo on będzie gdzieś tam tą swoją rolę, którą ma, niósł. on tutaj może nie, nie rozwija jakichś takich skrzydeł, ale ma taką postać właśnie y, oczywiście y, takiego bandziora, który chodzi z takim naprawdę, no, chciałbym powiedzieć stuletnim coltem, ale kto wie, ale takim takim tradycyjnym koltem, y, jaki nosili właśnie najstarsi kowboje. Czekaj, Fargo, to... chyba nie grał ruska, ale, ten, ale w jakimś filmie grał, wiem, że parę razy grał y, jaki, jakiś Rosjan, więc to jest... No, na pewno. To, jest, to, jest to, to jest rodzynek na pewno w tej obsadzie, no to trzeba jasno powiedzieć. Ale w ogóle film jest... Ja Wiesz, ja ten ja ten obejrzałem, ja nie ukrywam, nie, nie, na pewno go nie oglądałem dla, dla, dla tego aktora, tylko dla Arnolda, prawda? bo nawet jak się popatrzy na plakat do tego filmu, to jest mocno zachęcające, żeby już jest swego rodzaju autoironią tak. tego wszystkiego, co, co reprezentuje Arnold. Znaczy nie? to nie jest jeden z tych pierwszych filmów takich, gdzie on jednak jest gwiazdą, które właśnie nakręcił po tym, jak został gubernatorem, chyba tak, nie? Tak, tak, tak. tak. Przepraszam, po tym, jak przestał być przestał. gubernatorem. Tak, tak. Mhm. zresztą ja w ogóle należę do tych ludzi, którzy kiedyś się śmiali z tych fanów Arnolda a, a z czasem jak już człowiek jest starszy to chyba ta nostalgia po prostu zaczyna jakby otwierać oczy na to jakie jak, jak to było wspaniałe kiedyś, tak filmy z Arnoldem end of days, ten jego akcent wyjątkowy którego jak byłem młody to ja w ogóle nie, no nie miałem z, pojęcia, że on ma akcent tego filmu, ale to istotne jest to, że wiesz ten Commando, młodsza, kurde, młodsza widownia nie zdaje sobie z tego sprawy ile w dzisiejszych filmach akcji, ile jest zapożyczeń i w ogóle nawiązań w ogóle do tej, tego kina, który de facto właśnie stworzył Arnold w swoich filmach, stworzył Stallone tak. i tak dalej. To są wszystko, wszystko to jest tworzenie schematu gatunku kina akcji i, i tyle. Mhm. I po prostu ja, ja oglądając te filmy, ja po prostu mam oczywiście, to jest dużo sentymentu z mojej strony, prawda? Ona na pewno duży też duży tutaj paszport taki, takiego, takiej poobłażliwości z mojej strony, żeby jednak przymknąć oko na niektóre aspekty jego specyficznego aktorstwa, ale to wiesz, jak sobie to, to przeanalizujesz, to są jego najsilniejsze strony, prawda, że on tworzy swego rodzaju tak specyficzną i rozpoznawalną postać, że, no, że trudno go nie lubić, no ja na przykład Arnolda lubię, lubię Stalonego i tak dalej, natomiast, to cię zaskoczę, y Przestałem lubić Brusa Willisa. Jak przeczytałem sobie ostatnio poglądałem parę materiałów, jak nie wiem, czy widziałeś w ogóle całą kampanię reklamową do, do Reda 2. Do Reda gdzie no, to było fatalne z jego strony. On ewidentnie w tym momencie przychodzi jakiś kryzys. I to kryzys taki, do którego się przyznał, że już mu się nie chce grać w filmach. I on tylko mówi, przyznał się do tego na antenie, że on to robi tylko i wyłącznie dla pieniędzy w tym momencie. Że ja mu się nie chce no, Wiesz, ja to tak, tak, to, Ale to jest taka prawda, że znajdź mi człowieka, który robi w ogóle cokolwiek nie dla pieniędzy. No, znaczy właściwie A mi się wydaje, że pracuje. Wiesz, znaczy, że pracuje nie dla pieniędzy. Myślisz, że się Arlo, Arlo, Arlo, Arlo Arlandowi brakuje kasy? Co ty? tym? No stary, wiesz jakie on ma teraz problemy? Jakie? To ty nie znasz tej historii z tym, jak on jak był gubernatorem, to ta sprawa była przemilczana, no bo żeby nie wywoływać skandalu. Ale on mia, ma, ma, nie miał, tylko ma dziecko z pokojówką. No I, i... I jego żona, ta Mar Maria jak i tam, ona była z nim tylko właśnie do tego, żeby te pozory, prawda, utrzymać, że wszystko jest okej. Okay. I w momencie, jak on już przestał być w tej polityce, no no to wtedy rozwód i tak dalej. Ja nie wiem, jak on tam może alimenty płacić, wiesz, no stary. Wiesz, jak to jest? Im jesteś bogatszy, tym płacisz większe alimenty. No to, jest, to jest oczywiste, ale mi się jak wydaje... że jak większe przy, alimenty wiesz, płacisz, to spytaj Zamachowskiego, no, jakie on musi płacić mi się alimenty. się wydaje, że jak że jesteś tak. politykiem na takim stanowisku, to yy, wiesz, siatka kontaktów jest twoja tak rozsiana i oczywiście ta negatywna również, mm. że, że wydaje mi się, że akurat pieniądze w jego przypadku nie są jakimś wielkim problemem oczywiście znaczy, on nadal ma nazwisko, nadal jest machin, nadal przyciąga no ludziom, on nadal ma, ma mnóstwo możliwości na odcinanie kuponów i, i, i kręcenie filmów, może nawet jeśli go męczy, ale ja myślę, że on tęsknił na pewno za kręceniem filmów. On pojawiał się, był chyba taki jeden film z Jackie Chanem, chyba tam 80 dni dookoła świata, nie? gdzie zagrał jakąś epizodyczną rolę, a później y, też epizodyczne role w, w The Expendables. I to... Ale jakże, żeby, ale jakże kluczowe. No tak. Ale tutaj mamy właśnie do czynienia z tym, że, na co czekaliśmy. Czyli jakby pełnobudżetowy film z, z, z, ze Schwarzeneggerem, gdzie on nadal jest tym takim gościem, który... No jakby... On może mieć jakichś pomocników, bo tu nie jest, to nie jest komando, gdzie on wchodzi do tej wioski, tych wszystkich bandiorów i jest jak, no nie, jak nie, groboko. Jest zapewne, nie zatrzymuje nie. się. Jest jak lokomotywa. Po prostu przechodzi przy nim... W, w pień, wycina, bierze po prostu tylko i rzuca jak gałązki. Tutaj widać, że on jest stary, zresztą tam jest parę takich momentów, tak jak mówiłeś, ta, ta, ta mina, no nie jego na początku, później jest te kilka takich, wiesz, gdzie on musi jakieś naprawdę karkołomne gdzieś skoki z dachu wykonywać, gdzieś się przewracać i tak dalej, i tak dalej, no to jakby tutaj nie robi się czegoś takiego, że mam 60 lat, ale czuję się, no. jakbym miał 20, nie? No jakby korzysta się z tego, że to jest powiedzmy postać, która jakby już trochę, trochę zardzewiała, ale nadal ma w sobie tego powera, że tylko daj mu powód, ale on nadal obudzi w sobie tą bestię i żaden bandzior nie będzie mu robił rozpierduchy w jego mieście. I to jest to. I to mi się bardzo podoba. No, ja chętnie takie filmy oglądam. Zresztą yy, to, jest, to jest kino naprawdę takie rozrywkowe. To jest kino, które które oglądasz, po to, żeby ci mózg jakby odpoczął. Chociaż w końcu wyreżyserował ten film, ten gościu od Dobrego, Złego i Zakręcanego. Nie wiem, czy widziałeś ten film. To jest w ogóle, to jest ten gatunek kina akcji, gdzie ten pastisz, ta, ta komedia jest tak pomieszana z akcją i w ogóle z tym, z tymi absurdami wszystkimi, które się Aha. dzieją na ekranie, że że po prostu no, tutaj Arnold z tym swoim całym klimatem się idealnie wpasował, oni się idealnie dobrali. Po prostu ten reżyser mhm. jest stworzony do tego, żeby nakręcić w tym momencie film z Arnoldem, po prostu taki, a nie inny. No właśnie tak. tak patrzę, bo to jest jakiś uh, Jim Ji King. Tak, tak, to Jim King. On, ten, ten oryginalny chyba tego tytułu jest The Good, The Bad and the Weird, z tego co pamiętam. Oryginalny to jest Jochen Numon i Zan Gurahanom. Tak, Zacznijcie z jakimś lepszym... lepszym akcentem. Ale też ale, polecam, ale... to jest rewelacyjny film. Okay. Um, nie wiem, to chcesz też jakiś film może polecić w takim razie? Czy możemy... Wiesz co, ja, ostatnio, przyjść... ja ostatnio miałem dosyć duży brak, jeśli chodzi o, o, o filmy, nawet gre, Grandera sobie odpuściłem, nawet nie miałem czasu, że tak powiem, się y, przejść do kina. Ostatnie filmy to było Gravit, które widziałem. No Ja film... właśnie tę Gravitację w końcu obejrzałem i przyszedłem do kina, nie chyba trzeciego dnia po premierze, rano w niedzielę, na seans w IMAXie w 3D i wyobraź sobie, że sala była pełna. Musiałem, kurczę, tak lekko z boku siedzieć. Bo to miałeś, i... miałeś popsuty efekt. Nie, nie, bo to nie jest, kurde, 3D, że jak patrzysz z boku, to wiesz, się rozmywa. Efekt był całkiem niezły. Muszę przyznać, że nie, nie byłem wniesiony w fotel, ale też nie byłem rozczarowany. Naprawdę ja byłem ładnie fotel, to świetnie wygląda, ładnie wygląda. Ale byłem w hotel ta... y, bardziej aspektami technicznymi niż y, oczywiście e. samą fabułą i filmem, ponieważ... A mi się podobała Sandra Bullock. No nie, no Sandra jest rewelacyjna. Znaczy, jak na Sandr to w ogóle to, to jest no rewel rewelacyjna ja rola w ogóle byłem... w jej wykonaniu. Ona mi się nigdy nie podobała, to nagle obejrzałem tą grawitację. Mnie ja mówię... po prostu szokowała praca kamery w tym filmie. I w ogóle w jaki sposób oni nakręcili ten film. Bo tam nie wiem, czy zauważyłeś, ale są takie ujęcia długie, niektóre trwają po kilkanaście minut. No tak, ale to w kosmosie wszystko jest możliwe. Znaczy w kosmosie, przepraszam, na komputerze. Na komputerze. I nie jest taki stary film, Rope, Lina, Hitchcocka. Ja, jeśli chcesz właśnie obejrzeć film, który jest skręcony jednym ujęciem, cały. Tam, tam jest kilka takich drobnych zabiegów, e, gdzie kamera po prostu jest zmiana, ale całość jest wręcz jak teatr. Ale wiesz, że Tarantino potem jakby na, na po prostu już na, na maksa wykorzystywał ten patent właśnie z e, skręceniem z, z jednego ujęcia, w ogóle jakiejś sceny. Tak. Czy to scen dialogów, czy scen akcji. To jest jakby, co? on Pysztof. przywrócił w kinie w ogóle ten montaż taki oszczędny, no bo to wynikało między innymi z tego, wiesz, to jest efekt uboczny swego rodzaju, bo to wynikało z tego, że po prostu Tarantino nie Koszty. miał kasy na po prostu na tak. dodatkowe ekipy, na dodatkowe kamery, czy zmiany planu i tak dalej. Ale jak masz świetnych aktorów, yy, którzy, którzy po prostu dużo wnoszą do roli, gdzie możesz... Ta, no, ja nie wiem, jak jak to jest u Tarantino, jak jak wiernie on każe im się trzymać e, tekstów. No, są różni aktorzy i różnie podchodzą do tego, czy, czy tekst źródłowy jest e, jak Biblia, czy można sobie interpretować i po prostu jakoś to inaczej zagrać. Ale jak masz tak właśnie naprawdę świetnych aktorów i, i no, co by nie mówić, to jednak Quentin e, Tarantino no, dobierał ich e, przynajmniej do tej pory całkiem nieźle. No to oni dużo wnoszą właśnie, bo, bo często są też charakterystyczni. No, no, masz ludny Kittel, nie zrobi Michael sceny, Madsen, no. No to są tak, tak. To jest, to, jest, to jest fenomenalne, że oni po prostu potrafią tak wczuć się w rolę, że rzeczywiście ta kamera może kręcić i kręcić i kręcić, i oni na przykład nie potrzebują, wiesz, cięcia, kurczę, zapomniałem tekstu albo e, roześmiałem się, bo mi coś nie wyszło, nie? Że nie trzeba po prostu. No widzisz, kręcić filmu ale w filmu wystarczyło małym kosmos, prawda? Nie aktorów, nie ich dialogi, tylko wystarczyło po prostu tylko, żeby, nakręcić no ciszę. Tak, właśnie tylko, że z kosmosem jest o tyle prościej, że większość tych rzeczy, no, no, jak cała ta sta ten prom, te stacje, te, te, te, te, te wszystkie rzeczy, te satelity, no to to jest w większości wygenerowane pewnie komputerowo. No jakieś tam modele mogłyby być, ale no wiesz, tło czarne z czarnym połączyć, no to jest pewnie łatwiej, niż, znaczy, niż jakby ja, to mieliby... Ja nie ukrywam, że innym... po seansie ja cze, cze, cze, często tak robię, że jeżeli coś, coś mi siedzi w głowie, jak to jest zrobione, to, z, to oczywiście po powrocie przekupuję internet i szukam jakichś materiałów związanych nie z... nie chcę, żeby ta magia została, tak? Jesteś jak ten, co musi wiedzieć, jak na jakiej, nie, ale magia zjedzie, Iluzjonista tam... robi swoje sztuczki. Ale ta magia cały czas jakby jest zachowana. Natomiast mhm. ja by, chciałbym uzyskać więcej informacji na temat produkcji tego filmu, w ogóle w jaki sposób yy, nakręcono niektóre sceny, czy stworzono nawet specjalną technologię, bo y, Gravity jest jednym z tych filmów, które stworzyły jakąś tam kolejną gałązkę, y, jeśli chodzi o techniczne, te, te, te, techniczne aspekty kręcenia w ogóle filmów, z tego co czytałem. Mhm. I to chodzi o y, pracę kamery, czy też sprzężenie komputera z kamerą i tak dalej, itd., tak więc, więc to jest istotne, bo to ja wiem, i ja czułem to po tym sensie, że to będzie jakiś tam krok konkretny, może nie milowy, bo to za dużo powiedziane, ale jest to na pewno duży krok, w, w, jeśli chodzi o samo podejście do, do, w ogóle do okręcenia scen w kosmosie i w ogóle mhm. powrotu do... Inaczej, ta grafika, ten komputer, który to wszystko wygenerował, bo to jednak w większości to było wygenerował komputer, że to już jest tak zrobione realistycznie, że ta granica już w pewnym momencie się... Muszę powiedzieć tak, słabe tekstury Planety Ziemia. A to, a to, a to, skąd to ty te tekstury wziął, chłopie? Ja to nie wiem. Ja to w ogóle dla mnie tekstury były wszystkie super. No właśnie dla mnie, może miałeś swojego imax Ja miałem maxa. W... Ale wiesz to w przeciwieństwie do ciebie siedziałem centralnie. No być może wtedy te tekstury <laughs> mają lepszy kąt patrzenia. Tak? Może, ten, może siatkę jest jakoś na nich. Ale po prostu te szczegóły Ziemi ja bym oczekiwał, że skoro mamy w takiej jakości planetę pokazaną, to ja jak wezmę sobie lubkę czy lornetkę, to ja mogę oglądać, wiesz, Mur Chiński na przykład. A to kosmosu, ci powiem ci ciekawostkę teraz. J.J. Abrams zadbał o to, że w najnowszym filmie serii Gwiezdne Wojny będzie. akcja będzie się toczyć na Ziemi. Da, da, da, da. Powstanie bardzo dużo modeli robionych. Statków, i tak dalej. I w tym momencie już widziałem w internecie zdjęcia, gdzie zbudo zbudowano ci. już w skali 1 do 1 z milenium. Specjalnie na produkcję nowej części. To taka ciekawostka. O nie. Więc komputer. Nie komputer, komputer więc komputer, nie, powiem, ale więc tak komputer nie wszystko zrobił, mój drogi. No nie no, jeśli. Nie no, teraz się tak wzruszyłem. Tak naprawdę nie wiem co powiedzieć. To jest tylko taki, to taki, to jest taki teaser, tylko do, tego, rzecz, taki teaser do tego, co się będzie działo za dwa lata, mhm. kiedy to ma być w 2015, tak? Z tego, tak. co pamiętam. Więc jak to już budują idzie. modele w skali 1 do 1 z około Millennium, no to chyba źle nie będzie. No ja się cieszę, że po prostu podchodzą do tego tak no, na poważnie w takim razie, że Disney nie, nie, nie szczędzi na, na produkcji. Zresztą oni mogą spokojnie wydać 300 milionów. Oni mogą zrobić takiego, wiesz, awatar killera. No to jest ta Mogę sama, to jest ta sama historia, pieniędzy... to z Oblivionem było, prawda? Że, że te wszystkie modele, statki, co mówiłem i ta scenografia, to była no, zbudowana w studio. Mm. Y, specjalnie no tak. stworzona, to nie były w ogóle efekty to komputerowe. Tylko, że Oblivion ma jednak bardziej kameralny. mimo wszystko, że tam jest tam jest parę takich elementów wielgachnych, to jednak całość jest taka kameralna. A nie, a nie wydaje baza... ci się, że to jest jeden z zarzutów, które można postawić tym nowym Gwiezdnym Wojną, że ta y, sceneria, te wszystkie te y, wszystkie te planety, które odwiedzamy, te ujęcia, które Lukas stworzył, one są, one mają taką ogromną, epicką skalę, że w tym filmie brakowało kameralnych ujęć i kameralnych, kameralnych scen, gdzie de znaczy, facto nie działo się yy, dużo? Yy, znaczy, wiesz, balans jest oczywiście bardzo ważny i jeśli efekty przeważają nad, nie wiem, nad budowaniem postaci, nad dialogami i tak dalej, no to, jest, to jest źle. Wiesz, wiesz, która scena tylko była że... najlepsza w trzeciej, Dave, Boże, w trzeciej, tak, w trzeciej części. To była scena, mhm. kiedy Imperator wchodził, spacer, chodził sobie spacerkiem z, z Waderem po statku na samym końcu. Mhm. To było jedno no to... czy dwa ujęcia, które, które zrobiły cały ten film. Mogło nie być całego mhm. tego całego tego filmu, tylko zostawić mogli te dwa ujęcia. No tak, nie, no ja, ja, to, ja to rozumiem. Tylko z Gwiezdnymi Wojnami to jest tak, że oni rzeczywiście pewnych rzeczy już nie musieli robić, bo to jest jeszcze tak zbudowane jest to tło, że tak wiele rzeczy jest, yy, yy, dla, szczególnie dla fanów jest jakby, oczywiste, że yy, jakby można powiedzieć, że wszystko, co by było, nie byłoby tam z rozmachem, tylko jakieś tam rozmowy i tak dalej, to to był jakby exposition, czyli, czyli tam jakieś stwierdzenie oczywistego dla tych ludzi, którzy na przykład nie wiedzą, wiesz jak to jest w serialach bo filmach, gdzie zawsze jest coś takiego, że jedna postać mówi o czymś, a druga postać, zawsze się gdzieś znajdzie jakaś postać. Nie że na przykład, nie wiem, ktoś mówi tak, o taki przykład. Rozmawia dwóch policjantów. No nie, wygląda na to, że ofiarze zrobiono lobotomię. I zawsze się pojawia jakiś trzeci osobnik, który, który nikt o lobotomii nie słychał. Lobotomia? A co to takiego? No nie, i wtedy jedna z tych postaci musi, musi wyjaśnić, co to jest ta lobotomia. I generalnie ktoś to wie, co to jest, no nie? oglądając tak, no to, to dla niego to jest zbędna rzecz, no to można by właściwie ominąć cały tam, wyciąć to, no? ale to jest jakby naprawdę skierowane dla tego widza, który nie ma pojęcia, co to jest robotomia i mm. trzeba mu takie rzeczy łopatologicznie wyjaśniać i to, i to, jest, to jest tego pełno i dla, jeszcze takich fanów jest którzy znają cały uniwersum, wiesz, na wylot, to cokolwiek by nie, nie, nie dodano im w tym filmie, co nie byłoby właśnie takie epickie, no to mogły, mogliby uznać za, za stratę, e, stratę czasu. Możesz więc... się posiłkować linkiem i sobie zostawić po nagraniu i poczytać na temat tak, to... <laughs> pełnej skali naszego milenium. Epizod siódmy pełna skala soku milenium, e, to trzeba zobaczyć. Ale propos takich właśnie fajnych, kameralnych filmów w kosmosie, e, serial, który niestety właśnie nie doczekał kontynuacji. E, i chyba nie wspominaliśmy kiedyś, nie wiem, czy w tym gronie, czy w jakimkolwiek innym, Define Gravity. Oj, zielony jestem, jeśli chodzi o... o, o... To jest taki, o... E, taki bardzo realistycznie zrealizowany e, serial, ale miał niestety tylko 13 odcinków, o astronautach. I To są astronauci, którzy podejmują się właśnie, czy w wole, zostają wysłani w, w podróż kosmiczną. Specjalnie mają przygotowany statek. Czy to, czy to jest na, się na Netflixie może? Szczerze mówiąc to chyba, chyba nie chyba nie. Ja tego nie widziałem na, na I yy, Generalnie to jest bardzo fajny serial Tylko niestety przez to, że on jest taki krótki, on się jednak urywa To yy, gdzieś tam masz taki żal, że pewne rzeczy Mimo, że powiedzmy taka grawitacja na pewno Na pewno zarobiła na siebie po stokroć Jeszcze z nawiązką, że będzie grawitacja 2 Czy tam cokolwiek innego to ten temat nadal nie jest nośny, żeby na przykład zrobić taki serial nie w klimacie moderny sukces mm -hmm. tylko właśnie w takim klimacie grawitacji. I szkoda Ale to. wiesz, szkoda grawitacja jest to. jednym z tych filmów, które yy, jednak umocniła w ogóle pozycję tego gatunku yy, i że to tylko zapala kolejną zieloną lampkę na horyzoncie, że powstaną kolejne filmy z tego gatunku. Że to, Wie wiesz, że... Że, to nie że, to nie skrab, że to nie jest że to nie jest jakieś badziewie, które tylko, wiesz, y, pozwala zarobić pieniądze, tylko... Ja, nawet, ja też na przykład pochlebne opinie słyszałem właśnie o Ender's Game, że, że to nie jest, nie jest aż tak tragiczny film, więc popatrz sobie w perspektywę. Ja, bardzo pochlebna opinia. Nie jest aż tak tragiczna, jest trochę tragiczna. Ale wiesz, ja nie widziałem, a... więc ja tylko ja tylko, no tak, no powiem, wiem, co, mi, że co mi znajomi Tak, się że mówili, Że jest, że jest jak pocieszyli. A nie jest mhm. spoko, bo nie wiem, bo widziałeś, czy nie widziałeś? Znaczy... W... Wiesz co, ja, ja, ja nie poszedłem do kina, dlatego że tutaj po prostu nie puszczali w 3D. A ja mam taką zasadę, że jak oglądam film jakiś taki z efektami, to musi być w 3D. A jest to w ogóle więc... w 3D? Jest, jest... No gdzieś no. jest, tylko niestety nie tutaj. Więc e, to mnie... No to czekaj, no poczekajcie żeby... zakup telewizora. Nie, no to już po prostu nie będę oglądał tego. No, nie no no? nie mam takiego ciśnienia, żeby zobaczyć ten film. Aha, jakby dobrze. ta historia, ja ją znam z książki. I ona nigdy mnie nie wciągnęła na takiej zasadzie, być może ja ją czytałem zbyt późno, jakby nie byłem tym dzieckiem, który może się y, identyfikować z głównym boaterem. Tam oczywiście te nawiązania do Polski, o polskości, mi bardzo się podobały, ale to jest, to jest taki fragmencik mały, nie? na początku, to nie, to nie ma nic wspólnego z tym, co się później dzieje. Yy, cała ta akcja filmu to jest, yy, wiesz... Czyli co, polecasz film spędzimy. z Arnoldem? I polecasz jaki serial? Polecam film z Arnoldem. No tam *define Gravity to warto, żeby sobie ktoś zobaczył. Ja chciałem tylko jeszcze wspomnieć o jednej książce, State of Fear, czyli wydanej kiedyś jako państwo strachu, a niedawno jako korporacja strachu. I to jest książka, którą napisał Michael Crichton, To była jedna z jego ostatnich książek, które napisał przed śmiercią. Crichton czy Craig, Craig? Nie wiem, jak to się wymawia, to nazwisko. Muszę sobie sprawdzić w takim razie. On jest między innymi znany z tego, że napisał Pargurajski, który później sfilmował Spielberg. I zrobił z tego jeden z najbardziej bardzo za, filmów. Bardzo, bardzo zacny filmik zresztą. Tak. I to jest film bardzo na czasie, mimo że napisana, że została książka y, 10 lat temu. Bo y, tutaj mamy... Michael Crichton. Crichton. Crichton. Teraz ja to wiem, sprawdzę Crichton. w Google, ale to... W... Aż musiałem się wymieć y, To jest książka o spisku konspiracji globalnym ociepleniu. No ja widzisz, czyli I mój ten gatunek, ten... czy moje klimaty. Świetne, Świetny taki techno-thriller, thriller, w którym, no, zresztą jak, jak czytałeś jakieś książki Krytona, no to wiesz mniej więcej, czego się spodziewać, że to jest... Ja czekam, aż mi polecisz to... po prostu, wiesz, konkretną bi bi bi bibliotekę tych, tych tytułów tego autora. Wiesz co, ja jestem takim, że ja, ja po prostu nie, nie, nie, zwykle nie robię tak, że jak mi się jakiś autor podoba, to po prostu czytam wszystkie książki, które, które napisał, aż, aż... aż ale aż, robisz to aż, po kolei, czy sobie robisz przerwę? Nie, robię sobie przerwę. Na przykład bardzo lubię postać Jacka Richera, ale na przykład wszystkich książek ja nie czytałem. Mhm. Ja czytałem tylko kilka takich powiedzmy wybranych e, książek, jest, w których bohaterem jest, jest Jack Richard czyli dla przyjaciół Tom Cruise, ale dla... <laughs> dla swoją drogą, książki, ja to bardziej taki jest bardzo. No świetnie, bardzo mi się podobał. Szczególnie, że Jack Richard mimo, że powiedzmy aparycją, czy może fizycznością Tom Cruise jest daleki od tego Chłopię, książkowego Chciałbym wyglądać tak jak Tom Cruise do jego wieku. No tak, no. ale chodzi o to, że pierwowzór to waży ponad 120 kilo, no tak, ma tak, dwa tak, metry tak. wzrostu i tak dalej. Więc tutaj jest kolosalna różnica, ale jeśli chodzi o, wiesz, o postać, no to idealnie moim zdaniem zagrał więc świetnie się to ogląda. Jeśli komuś się podobał film, albo właśnie ten, ten typ takiej taki, taki, taki sensacji, no to książki naprawdę się spodobają. One mają trochę jest takiego Alistera McLeana. Szczególnie te części e, e, przygód Jacka Jackaricha, które, mm -hmm. które są pisane z pierwszej osoby, bo tam Richard chyba napisał ich tam ze 150 tych książek tak to jest z tymi tasiemcami. Płodni o to, że to piszą po 3-4 książki krótsze rocznie taki James Peterson to chyba wiesz, co miesiąc coś wypuszcza, zresztą no Stephen King podobnie. A, no, ale wiesz, o właśnie Kingie może książkę to on może pisze dobrą. No. Tak, ale wracając do, właśnie do, do State of Fear fantastycznie budowany klimat właśnie taki wiesz, ja mówię, że na czasie, bo generalnie jest teraz jest tak, że praktycznie wszystko się wykorzystuje do tego, żeby w jakiś stopniu uzasadnić, że zobacz Obejrzyj się, jesteś ślepy, jeśli tego nie widzisz. Mamy do czynienia właśnie ze zmianami klimatycznymi i ty, człowieku, jesteś temu winny. Ty, ty i ty. A wiesz, nie że ty, nie oglądasz świeża siebie? książka nie jest, bo ona w sumie wyszła no, no, w 2004 jest. roku z tego, co widzisz. No właśnie mówię, że 10 lat temu on... Bo wiesz co, temat globalnego ocieplenia to był temat, który był nośny przez dekady. No, swego czasu globalne ocieplenie to miało być wywołane dziurą ozonową. Cały freon z wszystkich lodówek i dezodorantów miał się prawda skupić i zrobić wielką dziurę i mieliśmy być wypaleni. Wiem, prawda? ale te, wiesz, temat globalnego ocieplenia to yy, i tak z, najbardziej spopularyzował nieszczęsny film Alagorę, więc do yy, no tego momentu to jest to. wszyscy zaczęli się interesować w ogóle globalnym ociepleniem. Tak. I chyba ja mogę się mylić, ale to mniej więcej w tym czasie yy, ta książka chyba została wydana, bo to był jakby na, na bazie tej popularności tego, tego tematu jakby powrotu do tego. Bo globalne ocieplenie, na przykład, nie wiem, pamiętasz Predatora 2? Znaczy, pewnie, film? jasne. No. No. Znaczy, tam jest... Film, ale ty, świetny jest. film, ale w Z każdym Z razie tam dowerem, jest... Dobrze ty, mówię? Dobrze tak, pamiętam, tam, tak. tak, ale tam akcja się dzieje w takiej niedalekiej przyszłości. To jest Los Angeles, które jest właśnie toczone jakby no, tą korupcją, tym tak, ono nie jest cyberbankowe w tym sensie, ale ono już jest takie trochę zniszczone, wiesz, że to nie jest ten futurystyczne miasto, to jest takie miasto... szamańskie klimaty były niż... Tak, tak, tak, ale, ale tam był motyw taki, że było to globalne ocieplenie, że tam A wszędzie tak, tak, się tak, pocili, tak. było tak gorąco i tak dalej i wiesz, i, i przez to, że to było nośne, no to idealny klimat dla uznani, że, że... <laughs> Tak, że, że, że wprowadzą to i e, wiesz, to wracało. Tylko, że na przykład w latach 70 było coś takiego globalne oziębienie, czy jak coś tam nazywało i y, jakby w drugą stronę się szło. No, dokładnie. I ta książka jest właśnie fantastyczna y, wiesz, y, pod tym względem, że ona, ona mi się wydaje, że ona, miał swój pogląd w tym, ale to jest tak, że masz przedstawiane te poglądy z jednej i drugiej strony, mimo wszystko jednak demas demas demaskuje się te, te poglądy na przykład o globalnym ociepleniu. Coś, co teraz właściwie y, jeśli wypowiesz w dzisiejszych czasach, jeśli powiesz coś, co nie jest w myśl właśnie tego głównego nurtu myślenia o globalnym ociepleniu, czyli na przykład nie wierzysz w globalne ocieplenie, to znaczy, że jesteś oszołomem, nie wierzysz w holokaust, tak naprawdę jesteś rasistą, nietolerancyjnym Wszystko i tak dalej, całe, tak dalej. Całe zło na ciebie zwoździ. Wszystkie zło całego świata. No przecież ja niedawno nawet widziałem filmik, w którym koleś wykorzystał zakład Pascala, który Znasz zakład Paschala. Mm -hmm. dla, dla przypomnienia naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, to jest zakład, który ma udowodnić, że bardziej się opłaca wierzyć w Boga, niż nie wierzyć. I to samo on wykorzystał, ten sam schemat 2x2. Znaczy, 2, opłaca, się, opłaca się to jest troszeczkę złe słowo, no, ale no dobrze. Znaczy opłaca się, że jeśli chodzi o to, że jeśli wierzysz w Boga, to, to ci się opłaca, bo pójdziesz, że nie ma. A jeśli wierzysz w Boga, a Boga nie ma, no to i tak nic nie stracisz na to no, wiesz. No, no to jest z tego zakład, rodzaju korzyściach z, z takiego tak. rozwiązania, z takiej drogi, a nie innej. To jest, no, bo to mniej więcej na takiej zasadzie jest, no bo wiesz, no bo trudno to inaczej yy, określić, nie? Jakby, wiesz. No, tak jakby i tak I on wykorzystał ten zakład Pascala do tego, że yy, on nam założył takie, że czy opłaca się wydać miliony, miliardy dolarów na to, żeby walczyć z globalnym ociepleniem. I oczywiście doszło do tego, że nadejście mielibyśmy stracić te pieniądze i tak dalej, to jeśli by to globalne ocieplenie było, no to uratuje nas to przez globalne ocieplenie, a jeśli tego globalnego ocieplenia nie ma, to przynajmniej nie straciliśmy szansy, bo, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, czeka nas katastrofa. A powiedz mi tak taką czy, czy ta książka, czytałeś tą książkę w oryginalnym wydaniu po angielsku? Czy... Yy, czytałem w oryginalnym wydaniu no bo to mała, mała, mała pozycja nie jest. To ma, to ma sporo stron z tego, co... Jest to. grubiutkie to jest. Grubiutkie to jest, ale powiem tak, że jeśli, e, jeśli nie, nie masz czasu czytać, ale masz czas słuchać, to jest to w polskiej wersji e, na audiotece na przykład można znaleźć tę, tę książkę w wersji e, Korporacja Strachu, ale na Allegro, bo ja się interesowałem tym, żeby właśnie znaleźć sobie to poprzednie tłumaczenie, bo wydawało mi się, że jest trochę lepsze, bo znalazłem pewne nieścisłości w tłumaczeniu. <śmiech> no że pewne rzeczy są źle przetłumaczone mm -hmm. merytorycznie, czyli na przykład ktoś przetłumaczył dni na lata, co w ogóle, bo tam jest taka no to, do, to już to poważny poważny merytoryczny. Tak, no to jest, bo tak, bo tak to jest bardzo ładnie przetłumaczone, jeszcze tam y lektor fantastycznie y wczuwa się w, w, w te w odgrywanie tego, co się dzieje, więc y przyspiesza, no tam, buduje y przez narrację właśnie tempo, y dramaturgię i tak dalej, więc to jest, to jest y bardzo dobre, ale no tam jest taka scena, gdzie przedstawione są jakieś informacje, jakieś dane i tam postać mówi, że to są dane z, z ostatnich 21 dni, yy, no aktualne aż do 20 minut, nie ostatnich 20 minut, mm -hmm. a w oryginale, w polskim, przepraszam, w oryginale, a w polskiej wersji jest właśnie, że to są dane z 20, ostatnich 21 lat. No, Czyli jakby nie, sięgnąć, jak, aktualne jak, jak sięgnąć to, to tylko do, na, do wersji oryginalnej. Albo właśnie tą wersję chyba, o ile się nie mylę, yy, wcześniej tłumaczoną. Wy, wy, tylko, że ona jest chyba dostępna gdzieś na Allegro. Państwo strachu. Po takim no to tytułem. nosi drodzy słuchacze, zapisać jest tutaj, sobie, zapamiętać. Naprawdę yy, być może ktoś zmieni w ogóle zdanie na temat tego globalnego ocieplenia, ale naprawdę to otwiera trochę oczy, bo, tam, bo globalne ocieplenie to jest teoria. To nie jest fakt. Tam I to i to ta książka w wielu aspektach właśnie yy, tłumaczy to. Tylko, że tam jest... Yy, jak to z tyłem, jak to z książką, tam jest dużo, prawda, własnej inwencji twórczej włożonej właśnie przez autora, gdzie no, masz po prostu takich wojących ekologów, które są wręcz takimi bojówkami terrorystycznymi, którzy no, którzy, no, właśnie to są te teorie spiskowe, no, nie? chcą wywoływać pewne rzeczy, pewne wydarzenia, które będą właśnie taką wodą na młyn tych wszystkich takich teorii i tak dalej, i tak dalej. No, Powiem ci, że czuję się teraz właśnie cały czas tak, jakby ktoś nas właśnie w tym momencie y próbował schakować i powstał jakiś spisek, bo y kocham pracę kocham tracę tracę wszystkich. Kocham służby specjalne, <laughs> uważam, że powinniśmy być podsłuchiwani cały czas, bo bezpieczny obywatel to szczęśliwy obywatel i nie mam wolności bez bezpieczeństwa. Dlatego uważam, że jeśli ktoś nas słucha, nagrywa i analizuje później nasze rozmowy, żeby wyciągnąć na przykład jakieś informacje z tego, to jest to jak najbardziej pozytywna rzecz. Czyli zdecydowanie polecamy zakupki tego Xboxa One wraz z kinectem. Tak, może będzie jakaś właśnie komunina edycja z książką Państwa Strachu albo Korporacja Strachu. To, taki, to już ty, wtedy to po prostu musisz mieć. To jest A idealny jak ma idealny zestaw, zestaw pod Fantasmagoria Fantasmagieria ja polecam. O, dokładnie, tak. Właśnie taki zrobić. Tak, <laughs> jeśli ktoś ma takie bundle, będzie chciał zrobić i przyjść nam zdjęcia, to obiecujemy, że w nagrodę Coś, coś wymyślą tutaj. Obiecuję ja w takim razie, żeby nie było także Pieczątkę wraz z autografem. Tak, tak. Specjalna edycja. Fantasmageria poleca. W takim razie dziękuję Ci, Michała. Dziękuję Ci za audio unboxing. Jedyny w Polsce. Prawdopodobnie też na również świecie. Również dziękuję. Za tą niepowtarzalną okazję. I również dziękuję sklepowi Euro AGD. To też muszę na końcu przyznać. Gdyby nie oni, to bym nie miał konsoli. Mm -hmm. To brawo. Za ich oczywiście kierowniku <głos> <było nie głos> za dzień. ich szybkie załatwienie sprawy. Dobrze. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net i www.fantasmagieria.pl na Facebooku. Polecać z znowu komentować. Pamiętajcie, żeby komentować, e, dyskutować, e, opowiadać na przykład o swoich przygodach z PlayStation 4. Polecać i tak dalej. Dzięki Michałowi jeszcze Dzięki raz, raz serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. Hej. Hej.